Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ja nazywam się Damian Paluchak dachman i ze mną jest Juliusz Kączarski jaka Jules. Witaj, Juliuszu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam cię w pierwszym odcinku noworocznym, pierwszy w, now w nowym roku, 2025, 628 i mam dwa ogłoszenia. Jedno jest takie e, nasze, e, czyli chciałem e, od razu z grubej rury e, pozwól, że przypomnę wszystkim uh -huh. naszym drogim słuchaczom, że e, jest coroczny plebiscyt na e, grę roku według słuchaczy Fantasmagierii, ale nie tylko, bo jest śmierciuszek roku, czyli rozczarowanie roku, jest kategoria popkulturowa, e, są e, tematy związane z wydarzeniami, więc ja bardzo proszę wszystkich naszych drogich słuchaczy, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby weszli na, na, albo na, na wszystkie nasze socjale, albo, albo po prostu wklepali w, w przeglądarkę internetową adres tinyurl.com najplebiscyt 2024, ale jeśli macie po prostu problemy z tym linkiem, to kliknijcie. Jest na Facebooku, jest na Twitterze, Blue Skyu, yy, Trecach wszędzie. I to jest coś, co chciałbym, abyście drogi słuchacze, słuchaczki, y, zrobili do 20 stycznia. Wtedy będę zajmował się analizą tych wyników. No i y, no, prawdopodobnie w ciągu tygodnia po tym y, no, chciałbym też zrobić to, to podsumowanie. Strasznie dużo tych podsumowań y, ostatnio się pojawia. No, jak, jak było kiedyś mało podcastów, to też było mało takich podcastowych podsumowań, więc y, to się cały czas zmienia. No ale ten czas, my jesteśmy jak y, Oscary i już wiesz, my nie, my, my nie robimy w listopadzie podsumowania roku, tylko czekamy, aż ten rok no tak, właściwie też. wybrzmieje, bo ile jeszcze jest ciekawych gier, które można odkryć pod koniec roku, albo które wychodzą pod koniec roku. Ja nie mówię o Indiana Jonesie, nie? Ale, ale to jest też tak, że y, raz, ludzie mają krótką pamięć, dwa, to jest niesprawiedliwe, że, że te dwa miesiące tak po prostu wypadają i, i The Game Awards, największa impreza nie wiem, czy ona w jakikolwiek sposób, może jakiś minimalny, stara się pamiętać o tym, że jednak faktycznie jest od listopada do listopada ta, ta i gala, a nie o, nie w pełni. No ale to jest, te, to jest taki mój komunikat, więc jeszcze raz zapraszam do wypełnienia najankiety w naj, do najplebiscytu. No i to wszystko. Ale druga rzecz, Juliuszu, ja nie wiem, bo ty pewnie byłeś zajęty sprawami rodzinnymi, domem, kilka godzin temu gruchnęła wiadomość związana z Assassin's Creed'em. Shadows. Mhm. Słyszałem, że przesunięty. Tak, tak. No właśnie no nie, to mam no, Ale mnie to wiesz mam... specjalnie nie to nie, tak. nie grzeje, bo, bo dla mnie ta gra to będzie takie same dziadostwo jak Star Wars Outlaws. Mhm. Znaczy y, tutaj nie będę czytał całego tego listu, bo to jest taki typowy właśnie na czerwonym tle list i na szczęście nie zamykają studia, na szczęście nie sprzedają Ubisoftu, to jest tylko komunikat, który, który przekazał Mark Ale Aleksi. Koty. Znaczy wiesz, oni by się moim zdaniem uratowali, gdyby na przykład ogłosili, dobra, no, przesuwamy grę na przykład o pół roku i zmieniamy bohatera. Jednak stwierdziliśmy, że to będzie Japończyk, wywalamy tą kobiecą postać, cofamy te nasze głupie pomysły, żeby... No ale to, to jest, jest niemożliwe. To jest niemożliwe, <śmiech> wiesz co? Niemożliwe ale to wtedy, to wtedy pracę. To oni powiedzieli, to słuchajcie, to nie robimy tego Assassin's Creed'a, zrobimy nowego Assassin's Creed'a za trzy lata. To jest za dużo już pracy w Wiesz co, mi się, mi się wydaje, wydaje, że oni dopracowałem inne rzeczy, bo w samych bohaterów już nie zmieniam. Ja widziałem jakieś urywki z gry, które wyglądały, no, przedziwnie. To zachowanie tam, ta, ta bohaterka, ta Shinobi, Jakoś tak dziwnie się poruszała. Znaczy, ale Takiś... to mówisz o tych gameplayach, które były pokazywane przed premierą, tą pierwotną premierą, czy mówisz jeszcze o jeszcze? No właśnie jakieś mi mignęły, więc ja nie chcę też mówić, że to, jest, że to jest stan obecny, ale skoro oni nam po raz kolejny przesuwają datę premiery i to no chyba jakiś taki niecały miesiąc, czy może tam z grubsza miesiąc nie. A zarek to w ogóle ciekawie wyglądało. Jeszcze trzy miesiące temu Wszyscy się zastanawiali, co wybiorą gracze, czy Kingdom Come, Deliverance 2, czy Assassin's Creed'a y, Shadows, nie? I, I co się stało? No, stało się to, że y, Kingdom Come, Deliverance przesunęli premierę y, y, do przodu, tak? W sensie, że będzie wcześniej, a opuśniono premierę Assassin's Creed, więc tutaj w ogóle nie ma mowy o jakichkolwiek y, zawodach, nie? Więc, y, więc to jest ciekawe. Znaczy, jest, no zawsze tak się mówiło, że lepiej, żeby już dłużej ta gra, wiesz, przesunięto tą premierę, ale żeby ją dopracowano, tak, żeby jednak e, nie było tych problemów, które, które były właśnie w Outlaws, nie było po, takich problemów, które były w poprzednich e, Assassin's Creed, żeby, bo to już nawet nie chodzi o, o, o, o tych bohaterów, no nie wiem, bo, bo tego się nie da zmienić, to już jest, to, tam mogą poprawić pewne rzeczy, tam e, być może zaprosili tych e, bohaterów, tych aktorów do, do studia i pewne kwestie zostały nagrane inaczej, nie? Bo, bo zauważyli jakie są na przykład reakcje na wyrwane z kontekstu, ale jednak wyłuszczone w social mediach fragmenty z innych gier, jak na przykład właśnie Wellgard, nie I, i, i to robi bardzo zły PR nie? i to, to wpływa na sprzedaż, a Ubisoft nie może sobie pozwolić, żeby ten Assassin's Creed, nie wiem, sprzedał się w milionach egzemplarzy. To musi być gra, która się sprzeda w pięciu, 6 w milionach, bo inaczej będzie krucho, nie? No ale to, ja nie wiem, znaczy ja generalnie już podjąłem decyzję, że jak wyjdzie Assassin's Creed, to ja sobie kupuję tą subskrypcję Ubisoft+, Plus, o której rozmawialiśmy nie raz i wtedy zagram, nie? Miałem to zrobić, miałem to zrobić, tak jak rozmawialiśmy dawno temu, żeby zagrać w Outlaws. Ale naprawdę, faktycznie, te wszystkie negatywne opinie, te fragmenty z gameplayu, no sprawiły, że... Nasza też rozmowa, no nie no bo... Yy, wiesz, może gra nie była brzydka, może, może nawet fajnie się było wcielić w taką bohaterkę w takim świecie, ale gameplayowo ona tam nie dowoziła. Tam jakieś były problemy z, z, tą, z tym, jak to wyglądało. Wiesz, ja teraz postanowiłem, że na drobie... Te części assassina, których nikt nie skończył z jakichś powodów, nie? Ja wiem, że Assassin's Creed 3 na przykład, nie? Nie był nigdy traktowany jako, jako dobra, udana część serii. Nawet wieszano psy na nie, nie? I nie, ale i... chyba jako zła też nie był tak. czy znaczy, nam tak. mówili, że ten bohater jest trochę nijaki, nie? Ten konor, ale ja zupełnie wyparłem z pamięci, że tam y, początek to się grawa się tym Kenwayem, tak? Tym, tym takim. Który przyjeżdża no nie, na ten, do tego nowego świata, przepływa do tego nowego świata i cała ta cała tryga się zaczyna właśnie tak powoli. nie Jeszcze nie doszedłem do konora do, do ale już widzę rzeczy, których mi w tych współczesnych... Znaczy może nie, że w Asasynach, ale generalnie w tych, tych grach nawet Ubisoftu brakowało. Czyli tego, że faktycznie dialogi były naprawdę świetne. No to, że... E, Yy, tam mogli sobie pozwalać na, na, na inne rzeczy, no i to też, też był ten taki, taki czas taki przejściowy, czyli już, już wchodziła ta polityczna poprawność i trzeba było uważać, jest, jak się pisze, jakim językiem się mówi, ale jednocze jednocześnie cały czas miałeś jakąś, w cudzysłowie, prawdę historyczną. Oczywiście to jest animus, tam są pewne rzeczy przedstawione inaczej, ale wchodziło się do tego yy, nie wiem, kodeksu, czy jak to tam nazwać i to, co tam chyba tam Przejmu spisał, Hastings, nie? No tam wszystkie takie komentarze historyczne opatrzone jego takim e, edytorialem. I to naprawdę fajnie budowało klimat, nie? No, dla mnie, dla mnie tego, e, tego mi brakowało, takiego, takiego opisu, który chciałbym czytać, chciałbym się dowiedzieć, nie? Że o, spotykam, jak to w grach Assassin's Creed, a, Assassin's Creed jakąś ważną postać, nie? Na przykład Benjamina Franklina i mam tu jakąś taką krótką jednostronicową czy dwustronicową biografię, ale już Zaczynam się wkręcać w ten świat. Poza tym, no, mogłem pływać. To wiadomo, że was, to w Black Flagu miałeś już to pełne nurkowanie i tak dalej, ale tu wejście do jakiegoś, do wody, no nie, nie kończy się tym, że, że nie wiem, toniesz albo yy, woda cię parzy, tylko możesz po prostu gdzieś tam przepłynąć. No wiesz, no, czasami możesz po cichutku gdzieś spróbować jakiś taki, że znaczy nie abordaż, nie, ale dostać się na, jak, na jakiś okręt i coś zrobić, i tego mi brakuje w niektórych grach. Tej, tej takiej swobody, tych tej, tej, tej możliwości. A dodatkowo jeszcze są te mini gry planszowe. Ja nie wiedziałem, zapomniałem też, że są te takie planszówki, wiesz, jakieś te typu takie stare warcabe, jakieś inne, inne, jakiś młynek, jakieś takie gry, które polegają na, na prostym przesuwaniu pionów, ale cię wciągają. I to, wiesz, sprawia, że ja wyparłem wszystkie takie negatywne emocje, jakie miałem związane wiesz, z tymi starymi grami i nagle uważam, że one są lepsze niż, niż pewnie obiektywnie wtedy myślałem. Nie? No To tak, no, tak a propos wiem, no. tego Assassin's Creed y, Shadow. znaczy Nie myślałem o tym, żeby robić to jakiś taki rancik y, 5-6 minutowy na temat y, Assassin's Creed 3, ale, ale to mniej więcej tak, y, tak wyglądało. No, nie? więc więc, więc no, Czyli 20 marca nowa premiera Assassin's Creed Shadow. No. no ale zapytam się, już w takim razie jak twoje, e, twoje odpoczywanie e, no, poświąteczne, e, czy miałeś dużo ochoty do, do grania w święta, po świętach, w nowym roku, po nowym roku, czy może tak jak ja <śmiech> trochę zwolniłeś? Nie no, ja grałem dużo, wiesz, w sensie niekoniecznie w w gry wideo, ale też. Natomiast przede wszystkim w planszówki pograłem, wiesz, w tym okresie świątecznym, z czego jestem też bardzo mm -hmm. szczęśliwy. No Właśnie widziałem, że taką jedną jest zdjęcie na grupę. Jak się to, ta planszówka nazywała? Nie wiem, czy która... Coś na mówi. i chyba. No Inferno. Inferno, tak. Zagrałem tak naprawdę, wiesz, w Inferno, zagrałem i to kilka partii, zagrałem w, i to też mówiłem ostatnio o tej grze, bo, bo mówiłem właśnie o tym, jak, jak moja pierwsze podejście w ogóle skończyło się na, na tym, że prawie skończyłem rozkładanie, ale pojawiło się tyle wątpliwości i tyle pytań mhm. na sam koniec, które chyba bardziej wynikały ze zmęczenia niż z faktycznie tego, że ta instrukcja jest jakoś zawile napisana. Że po prostu skapitulowałem. Natomiast finalnie jak już się zawziąłem i wiesz i to rozłożyłem i zagrałem, i teraz już po tych kilku kartiach to, partiach, to no to jest naprawdę e, świetna, bardzo elegancka, mechanicznie gra, którą się rozkłada bardzo, e, bardzo szybko. E, nie wiem, czy czy mówić czas, o niej. czy... Cały czas o inferno mówimy, tak? Cały czas mówię o inferno. Tak? Nie, no to tak. powiedz. Ja, to ja w takim razie też pięć minut spędzę o jednej planszówce i można mi powiedzieć, że mam taki kącik planszówkowy na rozgrzewkę. No ja jeszcze oprócz inferno zagrałem, słuchaj z planszówek, zagrałem jeszcze w nieświadomy umysł eee, taką grę, która zdaje się też chyba w zeszłym w ogóle roku wyszła nie wiem, czy to... Znaczy na pewno polska premiera była w zeszłym roku, a czy to była... Czy, czy w ogóle światowa premiera była w zeszłym roku, to nie jestem pewien. Może mogła wyjść wcześniej. Zagrałem w Dungeon Legends. W każdą z tych gier po, po kilka partii, tak? To, także to nie jest tak, że to, wiesz, były jakieś jednorazowe strzały. No i zagrałem jeszcze, słuchaj, w Sowy. Więc to, to, to tyle, jeśli chodzi o takie gry bez prądu, bo Sowy to bardziej karcia. To, to, to powiedz mi o tym nieświadomym umyśle, bo to jakiś... Interesujące. W kogo my się tam wcielamy? W Zygmuta Freudę Słuchaj, no nieświadomy umysł to jest też euro. Takie jak Inferno. Tylko moim zdaniem dużo mniej eleganckie i dużo mniej takie... Wiesz, Inferno to jest po prostu taka gra, która jest bardzo nieoczywista, jak w nią grasz. To mhm. znaczy, to nie jest do końca taka gra, że aha, dobra, to ja idę teraz tutaj i sobie wymienię nie wiem, drzewka na kamyczki, a tu potem wydam te kamyczki, wybuduję coś, a tu zrobię coś, a tu zrobię coś. Tylko to jest bardziej... Bo oczywiście wysyłasz gdzieś tam pionki, które gdzieś idą i coś robią, mają jakieś akcje, ale tak naprawdę... Żeby faktycznie skorzystać z tej akcji, na której wysyłasz pionki, to musisz jeszcze międzyczasie zrobić kolejną, jedną albo dwie inne akcje pomostowe i wtedy dopiero tło, tworzy się jakiś taki łańcuch, mm -hmm. wiesz. I ta gra jest rzeczywiście, no, no dobra, to, to zacznijmy to szybko o tym Inferno. To Inferno to jest, wiesz, to jest gra, ee, tak uciekłem od tego umysłu, ale zaraz wrócę do niego. Tak, no, tak, w każdym razie to Inferno sens. to jest gra, która, e, wiesz, tak jak sam tytuł wskazuje, nawiązuje do Dante's Inferno do czy, Nie, nie do Dante's Inferno, do, bo do, do Boskiej Komedii. Do, do Boskiej Komedii. Tak. komedii. Tak. Do, boskiej do komedii którego notabene do tego Dante's Aligieri. Inferno nawiązuje. A Dante's grafie. Inferno też oczywiście do tego nawiązuje. Natomiast wiesz, no, to jest gra euro, więc tak naprawdę wcielamy się w tej grze w. No właśnie, w, w, w rody we Florencji mamy do dyspozycji swoich członków swojej rodziny, których wysyłamy mhm. w, na różne pola w tej Florencji, żeby wykonywali różne akcje. I te pola oczywiście są mega związane, z, powiedzmy bardziej z historią Florencji, w tym czasie, kiedy, kiedy, kiedy boska komedia się dzieje. Czyli wiesz, tam jakaś, jakieś dżumy, jakieś oskarżenie na stosie heretyków i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy tą całą część gry, która się dzieje w piekle, de facto, czyli w tytułowym inferno gdzie powoli te dusze sprowadzamy do poszczególnych kręgów, no bo tak jak wiesz w polskiej komedii cała kosmologia Dantego, w zależności od tego, jaki grzech sprowadził cię do piekła, czy to będzie, nie wiem, cudzołóstwo, obżarstwo i tak dalej, no to w ka każdym, każdy grzech ma swój ciężar mhm. i w związku z tym schodzisz do odpowiedniego kręgu, nie? No, oczywiście na najniższym kręgu są ci tacy naj, najwięksi grzesznicy, którzy tam się dopuszczą. Nie pamiętam w tej chwili, co jest tym największym, naj, może wstyd, ale nie pamiętam, co jest tym największym grzechem. Um, i wiesz, i, i, są, i po prostu te dusze są tych różnych kolorów, dziewięć kręgów piekieł, e, e, gracze, i jakby mechanika składa się jakby wiesz, w te, tej grze z takich dwóch jakby aspektów. Pierwsza część dzieje się w piekle, początek mhm. twojej tury, czyli musisz wybrać sobie duszę z cmentarza, albo duszę, która jest już w piekle e, i możesz się przesunąć po łańcuchach na, odpowiedni, na odpowiednie pole. I teraz to, na którym polu ta dusza wyląduje, decyduje o tym, z których akcji będziesz mógł skorzystać we Florencji później w, drugim, w drugiej części jakby swojej tury. Czyli w pierwszej turze po prostu poruszasz duszą, a następnie patrzysz, aha, okej, okay, jest tam, nie wiem, symbol kozła, tak? No i widzisz, że te kafelki z poszczególnymi lokacjami są jakby cztery takie dystrykty w tej kwartały, w zasadzie oni na to mówią, w tej Florencji. I za każdym razem w każdej rozgrywce rozkładasz losowo te kafelki, w związku z tym jest ten, ten element losowości, to nie jest zawsze tak samo, że zawsze w tym samym w tej samym kwartale będzie ta i ta lokacja, więc to się może zmieniać. No i wtedy możesz wysłać jednego ze swoich y, członków, swojego, y, swojej rodziny do określonego kwartału, żeby yy, wykonać jakąś tam akcję, nie mhm. wiem, pobrać pieniądze, żeby, nie wiem, zaprosić gościa do swojego domu, żeby wybudować wieżę czy kolejne piętro swojej wieży swojego domu i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście taką kluczową mechaniką, która posuwa grę naprzód, bo gra jakby nie kończy się z automatu po określonej ilości tur, czy w momencie, kiedy ktoś osiągnie jakiś tam limit punktowy, tylko gra się kończy w momencie, kiedy Dante zejdzie na samo, na samo dno piekła nie? i jest dodatkowy pionek do tego, który kręgu, się gdzieś tam... Tak. tak, na samo dno dojdzie. Natomiast on się porusza za każdym razem, kiedy gracze będąc we Florencji, w tej fazie Florencji, oskarżają po prostu kolejnych grzeszników o jakieś grzechy i oni są, wiesz, trafiają na ten cmentarz i tak dalej, nie? To mechanicznie to, znaczy jak się o tym mówi, to super brzmi, ale w ogóle gra jest super. No bo to jest stary, takie, wiesz, w sensie, że... mówisz, no work placement euro, ale, tak. ale bardzo z ciekawą taką oprawą, wiesz, ten bardzo ciekawa bardzo motywacja oprawą. do tego. Ja tą grę, momenty. słuchaj, kupiłem na Wawa gra w tym roku, znaczy w 2024 i kupiłem ją całkowicie w ciemno, absolutnie nie wiedząc z czym to się je, to był taki mój kredyt zaufania dla yy, Ogry Games. To jest to, to wydawnictwo, które w, w, w, dwa lata temu też od nich coś kupiłem i też byłem bardzo zadowolony, i też kupiłem w ciemno. I teraz kupiłem tego Dantego totalnie w ciemno, bo raz, że ciężki, że wydawał się, że to jest ciężka gra, w sensie taka bardziej mm -hmm. złożona. Ona nie jest jakoś szczególnie ciężka, może na początku, ale, ale później wiesz później jest już jak zresztą w każdy, z każdym euro, tak naprawdę, nawet ciężkie euro jak już rozkminisz zasady, no to wiesz, zasady zazwyczaj są stosunkowo proste, natomiast później, wiesz, to kminienie, co właśnie, gdzie zrobić, gdzie tak, wysłać, tak, tak, to jest dokładnie. właśnie jakby cała esencja, nie? I to cała przyjemność jakby z rozgrywki. I wiesz, ja to kupiłem całkowicie oczami, nie? No bo ja uwielbiam Boską Komedię Tego, uwielbiam te czasy, uwielbiam wszelkie odniesienia, kulturowe tropy do, do, do tego tematu, w związku z tym jakby to jest coś, co mnie zawsze kręciło. Mhm. I wiesz, i po prostu stwierdziłem, że że ja to kupuję w ciemno, nie? I żałuję do dzisiaj, że stary, wtedy jeszcze na stoisku się mnie pytał, o, to może jeszcze kupisz, chcesz ten dodatek w postaci tych metalowych monet, a może jeszcze figurki? Mówię, nie, figurek, nie chcę mi się malować, monety mam gdzieś, nie? A teraz żałuję, stary, kurde, no, no bo ja pierdzielę. Pogłębiłbyś no, ten, ten, ten, ten, Chociaż szczerze, no, i... szczerze mówiąc, powiem ci, że czasami takie gadżety, one są bardzo popularne, jak są kampanie Kickstarterowe organizowane, czy na przykład na Game, Game Foundry, że zawsze masz ten taki dodatkowy, wyższy próg, i tam, wiesz, wszystkie figurki, wszystkie jakieś specjalnie zdrobione kostki, no wiesz, one są fajne, ale powiem że, jak, jak będę mówił o tej, wspomnę tej grze, w, terenie, w którym ja gram, to zauważyłem, że po prostu owszem, te figurki są bardzo ładne, tylko warto byłoby je pomalować. A ze względu, że mi się nie chce, tak. to bardziej gram tymi, wiesz, wyproskami, czy jak to się ładnie mówi, nie? Tak, no to jest... I, I właśnie, wiesz, więc ja tak mówię, że żałuję, ale tak... Znaczy w sumie bym pomalował, bo tych figurek jest tam niewiele, bo to są tak naprawdę figurki tylko... Bo oprócz jakby wiesz, tych rodów graczy, oprócz samej, samego Dantego, oprócz tych dusz, które są tak naprawdę tylko takimi... są bardzo fajnie są zrobione te, te drewniane, wiesz, elementy. To są mhm. takie jakby, nie wiem, e, znicze. Tak. Tak, tak to wygląda. Każdy ma inny symbol wyżłobiony w środku w zależności od, od grzechu. E, to te figurki to są tak naprawdę strażnicy. Mhm. I, I tych strażników jest e, bodaj sześciu. E, I... E, Zawsze gra się z dwoma i się ich losowo wybiera. I wiesz, to są na przykład Cerber, wiesz, mm, jakaś tam mm, meduza. Tak. I oni mają dodatkowe mechaniki, możesz ich poruszać, wiesz, w, w określony sposób, każdy ma swoje takie mikrozasady i to też dodaje kolejną warstwę, to, to się dzieje całkowicie jakby w tym, wiesz... A, tam, w tym, a, a w tym pojawiają się postać, nie wiem, Wergiliusza albo, nie wiem, jest Beatry nie? znaczy w instrukcji tylko, ale, ale to nie. To właśnie, wiesz, jakby nie, Bardziej mam wrażenie, że to jest... No bo to jest jakby, gra w którą można grać solo, z tego co widzę, bo tutaj jest napisane... Nie grałem nigdy w solo. W tym bo to jest, z... ale, ale czy jak grasz z kimś, to jest bardziej kooperacyjnie, czy to jest, rywali jest rywalizacja? Nie no, to jest rywalizacja i co więcej, to jest taka gra, że... Bo wiesz, bo te dusze na przykład, one do nikogo nie należą, więc jakby poruszając duszę i, i, i jeszcze jest taka ciekawostka, że każda z tych duszy yy, w określonym kolorze, Każdy kolor, kolor, kolor... Krąg piekła ma określony kolor i jakby dusza nie może dojść dalej niż Krąg w jej kolorze, czyli wiesz, w się od tego, nie wiem, tam powiedzmy turkusowa jest na samym dole, nie? Czyli jak duszę sprowadzisz do właściwego kręgu, nie wiem, do, na przykład zielonego, no to, to w tym momencie punktujesz, nie? Dostajesz punkty za samo, samo doprowadzenie duszy, niewielkie punkty, ale zawsze, nie? Które gdzieś tam dostajesz. I, i teraz tak, no ale... Wiesz, to nie jest tak, że ty ruszysz duszę i przeciwnik ruszy i potem ty ruszysz i ty zapunktujesz. Tylko może się zdarzyć tak, że na przykład ty ruszysz duszę i w kolejnym ruchu twój przeciwnik dojdzie do tego kręgu nie? i, i gdzieś tam poruszy. Więc tu jest mhm. dużo takich... Jest ta interakcja taka właśnie dzięki tym strażnikom, bo ci strażnicy też mogą zamieniać duszę w kamienie, czyli w ogóle wiesz, komuś usuwać. Możesz na przykład przy, za pomocą... Ostatnio grałem chyba Geriona możesz sobie jakby zaznaczyć daną duszę, że ona jest tylko twoja i tylko ty jako gracz możesz ją poruszać, nie? Więc mm -hmm. jakby to się, wiesz, to się bardziej odwołuje do do sam, wracając jeszcze do wcześniejszego pytania, tak. do samego Dantego do, do, do polskiej komedii ze względu na tą kosmologię, czyli ze względu na, na to, w jaki sposób jest, że mamy te dziewięć kręgów piekła, że jest ta Florencja, że to są te takie czasy, gdzie wiesz, że, że ty jesteś tym, wiesz tam, na przykład możesz na przykład zwiększyć sobie ilość y, tych swoich y, szlachciców i, i jakby masz jakby dwa rodzaje piątków, masz szlachciców, nie? I masz też uliczników i tych uliczników, jak w toku gry już nie zdobywasz więcej szlakciców, tylko masz swojego pionka wysłać na stuksiana, no i oni tam, wiadomo, na tym stoku ściana jest tak fajnie narysowany, stuksiana okay. i nóżki wystające. I tam po prostu dokładasz sobie pionka, bo się urodził nowy członek twojej rodziny, który jest oczywiście jakimś tam bękartem, ale jest członkiem twojej rodziny i będzie dla, dla twojej rodziny <laughs> pracował de facto nie w okay. tym tym. Nie? No i wiesz, też oskarżanie dusz, nie bo oskarżanie dusz też jest zrobione w ten sposób, że jakby... Każde pole z tych ośmiu pól yy, we Florencji ich, yy, ma określony kolor. Yy, I ten kolor <śmiech> odpowiada oczywiście konkretnemu okręgowi piekła i tak dalej. I teraz, cztery z tych pól to są takie, gdzie po prostu możesz w dowolny sposób oskarżać. Ale cztery z pozostałe są jakby, wymagają, że jeśli chcesz oskarżyć o ten typ grzechu, to musisz mieć w swoim domu yy, gościa, który jest. Tego koloru. I ten gość to jest tam historycznie jakiś tam biskup, jakiś tam, nie wiem, szef, y, jakiś polity, jakiś tam szef, szef wiesz, jakiś, jakiś wład sędzia z tej Florencji i tak dalej, tak dalej. Jakieś takie są historyczne nawiązania, że to muszą być te konkretne postacie, nie? Y, I wtedy na przykład ten twój oskarżający musi razem na tym samym piętrze się znaleźć w twojej wieży, którą sobie gdzieś tam budujesz, więc... Znaczy wiesz, no, można by mówić, no, gra jest naprawdę, mm -hmm. y, to jest taki typ gry, że na początku jak czytasz instrukcję i, i patrzysz na te pola, to ni w ząb nie wiesz o co chodzi i nie wiesz jak to będzie wyglądało, nie? I, i dopiero tak naprawdę jak zaczynasz w to grać i, za, i po pierwszej partii zaczynasz mniej więcej łapać na czym ta gra polega, jakie są mechaniki, no i oczywiście z każdą kolejną no to już jakby się... No tak, już no, wtedy nie myślisz o tym, mówisz, co, czy, czy możesz co zrobić, tylko właśnie jak... W jakiej kolejności tak, i tak dalej, tak. No. bo na początku to jest, wiesz, na zasadzie, aha, no dobra, ale to jak ja mam zdobyć, nie wiem, to czy tamto, nie wiem, bo tam jeszcze, bo jeszcze na koniec są, wiesz, te Graż wygrywa oczywiście ten, który jest największym e, finalnie grzesznikiem, Najwie najwięcej, najwięcej e, zła rządził, nie? Tych, tych oskarżył, tych złych ludzi i tam wcisnął, bo, bo to tak naprawdę, wiesz, to, to też o to chodzi. Nie? E, I na tych torach grzechu my się gdzieś tam poruszamy, w zależności od, też od tego, które dusze e, oskarżamy. Nie? Na przykład, jak oskarżasz, nie wiem, czerwoną duszę, no to, e, to na to, że czerwonym się poruszasz. Nie? Tych torów jest osiem, bo pierwszy krąg jest kremowy i on odpowiada tak naprawdę ateistom. Czyli tym, którzy po prostu, ich jedynym grzechem jest to, że po prostu nie wierzyli. No tak. I, dla te, i dla jakby na, to, to, dlatego jakby, jest osiem lokacji i tak dalej, nie? Więc e, i z kolei oni się pojawiają randomowo w, w związku z ruchem tam Dantego, nie, który, który gdzieś tam się porusza. Ale w każdym razie, żeby móc zapunktować na koniec gry y, na danym torze, na przykład, nie wiem, oskarżyłeś dużo gości o obżarstwo, to jest chyba zielony, no to y, musisz mieć w danym typie tego grzechu też dyplom. A dyplom zdobywasz, jeżeli oczywiście dany, dany grzech jest tym, który często, który często oskarżałeś. Nie? No i tam jeszcze jest inna mechanika, już nie będę tam rozwijał mhm. zdobywania tych dyplomów. No w każdym razie, jak nie masz dyplomu na koniec gry, to nie zapunktujesz. Jest, tam jest dużo takich, wiesz, niuansów, nie, na zasadzie, że kończysz grę, mówisz, no tak, zajebiście, tu rozwinąłem się na tych paskach, ale potem się okazuje, że na połowie nie punktujesz, bo, i to wiesz, bo, bo nie masz dyplomów mm. i na początku, jak za pierwszym razem grasz, to, ale jak te dyplomy zdobywać, gdzie, co zrobić, no niby wiesz, nie, ale tych pól, tego wszystkiego, tych niuansów, jeszcze są karty, które możesz zagrywać, które też mają jakiś tam dodatkowy efekt, które są związane z kolei z zasobami, które możesz pozyskiwać gdzieś tam w tej Florencji. Więc, więc naprawdę gra jest z jednej strony złożona, ale z drugiej strony jest bardzo elegancka, bo, bo tego wszystkiego jest w sumie skończona ilość, truizm, no ale jest skończona ilość i, jakby, i stosunkowo nieduża. Tak naprawdę, wiesz, po, po tej pierwszej, drugiej partii no to już mniej więcej wiesz, o co chodzi. Już mniej więcej możesz mhm. zacząć myśleć o jakiejś strategii wiesz, na, na, na partię, nie? w którą stronę iść. I to jest stare całkowite przeciwieństwo tego nieświadomego umysłu, bo nieświadomy umysł to jest stary gra, którą ja kupiłem znowu y, oczami, bo zobaczyłem y, jak ta gra jest pięknie wydana i też tematem. To też jest euro, ale tutaj jakby wcielamy się w y, uczniów Freuda y, w Austrii, w Wiedniu y, i tak naprawdę naszym celem jest y, z jednej strony, wiesz, tak mówiąc w, z takiego szerszego, jakby pułapu. Nie? Z jednej strony, oczywiście leczenie pacjentów, pomaganie właśnie metodą tej psychoanalizy, analizy snów leczenie tych pacjentów, którzy są w naszym gabinecie i przychodzą do naszego gabinetu, a z drugiej strony też możemy publikować swoje rozprawy, tam jest też taka dodatkowa mechanika, że na przykład, nie wiem, jakiś gracz publikuje swoje badania, a oprócz tego możesz jeszcze publikować rozprawy naukowe i te rozprawy z kolei jak publikujesz, to wtedy możesz cytować prace naukowe innych graczy, wiesz, tam dużo fajnych rzeczy jest zrobionych i to wszystko super wygląda, tylko stary, tych pól na planszy są dziesiątki, stary. Tego hmm. jest odgroma. Wykonując jedną rzecz, dostajesz jakiś gigantyczne ilości. Tu ruszasz kałamasz. Ten kałamasz automatycznie daje ci dostęp do trzech kolejnych akcji, które w tym samym momencie wykonujesz. Po prostu tego jest strasznie dużo i z jednej strony na początku to tworzy takie wrażenie, wiesz, takiego... Jak to trochę, tak? tak? takiego przytłoczenia, że na początku nie wiesz, o co chodzi, ale ta gra jest starym... Jeszcze prostsza niż Inferno, po prostu, nie? Moim zdaniem. Bo ta gra jest taka, że... Ja, słuchaj, ja grałem z żoną za pierwszym razem, no to ja wykręciłem jakiś niebotyczny wynik, ale tak naprawdę... Tak spojrzałem tylko mniej więcej i tak myślę, aha, no dobra, tu są powiedzmy jakieś karty celów, że na przykład, nie wiem, pierś, zdobywasz y, bonusowe punkty, jeżeli jesteś pierwszym graczem, który wyleczył dwóch pacjentów typowych, albo trzech pacjentów nietypowych, albo pierwszym, który wyleczył pięciu pacjentów, albo pierwszym, który ogłosił dwie rozprawy naukowe. I tam jest powiedzmy pięć takich celów, które wiesz, są na, na, na początku, jakby mhm. od początku gry wyłożone. Do tego są jakieś notatniki, jakieś kałamarze. Oczywiście to wszystko jest mechanicznie, jest ruch tych pionków. Wiesz, bo z jednej strony tam ogłaszasz te pomysły, kładziesz mózgi, wiesz na, na stole, jak ci psycholodzy niby dyskutują, nie i te pomysły to są kafelki, mhm. i to daje ci jakieś tam akcje, i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, aczkolwiek ta gra jest świetna, tylko tak, po pierwsze, jest dużo dłuższa, stary niż Inferno, i to już automatycznie trochę mnie z, do niej zraziło. Aczkolwiek nie moją żonę, mhm. bo ze względu na temat, nie? No, temat jest super ogólnie, uważam. I uważam, że ten temat jest fajnie pokazany w tej grze, paradoksalnie. W sensie, że faktycznie masz wrażenie, że jakby, wiesz, bo tam jeszcze masz taki rondelek, na którym kładziesz żetoniki, które odpowiadają różnym marzeniom sennym, nie? I te marzenia są podzielone jakby na rzeczy związane z wolnością, rzeczy związane z pasją i rzeczy związane z, jeszcze tam, z rozwojem. I tak naprawdę każda z tych trzech jakby mhm. jakby ścieżek ma trzy poziomy zaawansowania, nie? że to może być jakby podstawowe, średnie i takie maksymalne. I teraz w zależności od tego, jakie sny mają ci Twoi pacjenci, bo to widzisz na zresztą pięknie narysowanych kartach. No to na tych snach masz napisane, że akurat żeby leczyć, powiedzmy w cudzysłowie, tym snem, no to musisz najpierw uzyskać wgląd z danym pacjentem w na przykład, nie wiem, w, w rozwój, że tam jest zielony, nie? Musisz poświęcić tam ten, ten żeton wglądu na drugim poziomie rozwoju i na przykład na najwyższym poziomie pasji, nie? Bo się tam... I te, I te sny jeszcze w ogóle, jak zaczniesz sobie tak przekładać, to wszystko ma sens, nie? Że to wszystko... Mhm. Dasz radę sobie to dopowiedzieć, nie? Jakby z zewnątrz. No i jeszcze ciekawostka, że w tej grze stary nie ma żadnych... Jakiś takich tekstów, czy jakichś takich, wiesz, takich flavor tekstów wynikających, które masz najczęściej w grach tych wszystkich przygodowych, nie? Gdzie masz napisane, że tam no i tutaj tam siedzicie w tym korytarzu i wyskakuje na was jakiś troll czy coś, nie? Tu jakby mhm. tego nie ma. Wszystko jest, wynika z ikonografii i moim zdaniem jest bardzo czytelne. Więc, więc wiesz, to jest taka gra, którą ja będę jeszcze pewnie dość mocno eksplorował, Natomiast na ten moment... Na, wątpienia... na ten temat, no bo to, jeśli nie ma tych tekstów, tak. tych, tych nie ma tego, no to yy, yy, pozwalał ci przepracować różne kwestie? tak Ta gra pozwala? W sensie... Nie, no ale w sensie co, że mówisz... Znaczy, że... Na przykład możesz się czegoś dowiedzieć o, o, o, o tej psychologii, nie wiem, czym się tam... Nie, nie, nie sądzę. Nie. To znaczy bardziej to jest na zasadzie, wiesz, takiego ogólnego, aha, że znaczy w sensie, leczy... nawet, Albo w drugą stronę, czy na przykład ktoś, to jest po psychologii, no nie, i, i zna pracę Freuda, ionga i tak dalej, to czy grając taką grę dojdzie do wniosku, że tak, tutaj jeszcze bardziej rozumiem te zależności i mam przewagę nad nie, przeciwnikiem Nie, takim... nie sądzę, mhm. nie sądzę. Nie, nie, znaczy może pewne rzeczy, wiesz, bo tam oczywiście te rozprawy naukowe wszystkie, które są, no to są rozprawy naukowe freudowskie, które znamy, nie? Mhm. Czyli tam one mają tytuły tych, tych jego rozpraw, tych jego prac. To jest jedyny właśnie ten tekst, który się pojawia, czyli tytuły tych, tych, tych rozpraw naukowych natomiast poza tym to nie, to słuchaj, to tam nie ma nic takiego moim zdaniem, co by dawało nie. przewagę komuś, kto jakoś specjalnie jest ekspertem od psychoanalizy, albo zna no, tą metodę, nie, no bo to jest, wiesz, to jest bardziej te, te karty snów są bardziej w klimatach jakiegoś dixita i, i tego typu rzeczy niż, wiesz, no to, rozumiem, ale, tak to to oczywiście, ale to oczywiście odzwierciedla jakieś tam sny, więc mówię, siłą rzeczy Możesz sobie dopowiadać, możesz próbować sobie tak układać w głowie, co ten twój pacjent ci mówi. Nie? Tylko zamiast właśnie, nie wiem, czytania jakichś paragrafów, które byś czytał w grze takiej przygodowej, no to masz kartkę ze snem. Nie? Tą kartę ze snem, która jest jakby... To jest jego marzenie senne, które on ci opowiedział. To jest jakby, jakby, jakby ci opowiedział marzenie senne i namalowałbyś obraz. No to to jest mniej więcej to. Mm. To jest super akurat. To mi się bardzo podoba. To fajnie. No to, cieszę się. Ja znowu zagrałem w grę planszową trochę y, cięższą, jeśli chodzi o, o, o kaliber właśnie ty, ty, ty, ty, tych, tych tekstów, ale a, no tekstów mechanicznie może. no niestety niestety y, pewnie nie w tej samej lidze co Inferno. A, mhm. a jest tą grą ASS Vanguard, gra od Awaken Realms, więc to no jak dobrze wiesz, bo też to, to, to, to, to mm, wspomniałeś o tym, no to są gry, które przede wszystkim są kolosami, to są potężne mhm. pudła, które składają się z wielu elementów i, i, i, i czy tam figurek, czy, czy, czy plansz, tam masz klasery, tam masz segregatory i tak dalej. Ale generalnie chodzi o to, że to jest gra o podboju kosmosu. Nie? I, i, I to jest coś, co ja uwielbiam. Wiesz, ten klimat, który, który się wylewa w tej grze, on jest. I to jest taki zlepek kilku kilku gier. No, naj, najprościej to, jakbym miał wymienić, no nie, to, to, jest, to jest trochę klimat jak z kontaktu z Jodie Foster, na pewno pamiętasz ten film. Mhm. Była taka, e, taka, taki serial telewizyjny, też była książka A for Andromeda, ale generalnie chodzi o to, że tu jest to tak zrobione, to jest wszystko w prologu, nie, w takim nawet komiksie i też wprowadzeniu, że gdzieś tam okazuje się, że w ludzkim DNA była, była jakby mapa jakiegoś miejsca właśnie w kosmosie, a później gdzieś na, na Syberii znaleziono wrak statku kosmicznego, na podstawie którego zbudowano właśnie ten tytułowy statek KSS Vanguard, no i wy, wy, my wyruszamy na tę wyprawę. I to jest gra, która składa się z, z kilku elementów. Jeden element to jest taki paragrafowy, czyli w grze pojawiają się jakieś odniesienia, na przykład, nie wiem, wpis, a w wersji angielskiej jest log, powiedzmy, 35, no i wiesz, idziesz do tego logu, tam czytasz jakiś tekst, jakiś opis wydarzenia, musisz może jakąś podjąć decyzję, e i idziesz dalej, ale to jest tylko taki dodatek, nie? Dodatek, który też można yy, znaczy to, to, ten, tego loga, tą książkę można zastąpić aplikacją, ja na wtedy daję ci tego klimatu, bo jest tam i muzyka i, i, i wszystkie te teksty są czytane i tam jest podział na rolę, są aktorzy, ale generalnie yy, druga część tej gry, no to jak pamiętasz taki, taką starą grę planszową, którą yy, uwielbiałem, ale to była gra dla kogoś, kto, kto miał doktorat z matematyki Odkrywcy Nowych Światów Czyli też była paragrafowa mhm. część, która mówiła mi ci, co się dzieje. No ale miałeś jednocześnie właśnie to, że decydowałeś się o to, że, ląduje, że będziesz badał jakiś, jakąś planetę, ładowałeś sprzęt, miałeś ograniczenie, ta planeta miała określoną grawitację, określoną atmosferę, poziom niebezpieczeństwa i, i, i, to, i to po części jest. Tylko, że ta gra jest troszeczkę bardziej uproszczona. Na tej zasadzie, że y, tu już nie musisz mieć tego doktoratu z matematyki. Tu masz y, bardzo rozbudowany taki flaw związany z, z, z twoją załogą. Że mamy cztery podstawowe grupy. No nie? Mamy naukowców, mamy inżynierów, mamy y, security, tak, ochronę i, i mamy Rekon. Nie? nie wiem, jak, jak to nazwać. Nie? I, to, I cała gra polega na tym, że w pierwszej fazie my robimy cały taki... Otwieramy w ogóle segregator, nie? Nie wiem, czy, czy to w ogóle było widać na zdjęciu, które umieściłem na... na no tym... ja to, Ale bo... tak, ale generalnie jest taki, że to w ogóle ten segregator jest troszeczkę mniej, co jest najlepsze, że w wersji takiej kickstartowej, jak reklamowali, to ten segregator miał jakieś, jakieś pokrętła, jakieś takie duperelki, żeby to łatwiej można było zaznaczyć, a koniec końców ten segregator wygląda jak taki normalny segregator biurowy, wiesz, w którym po prostu wkładasz kartki, o co są sztywne kartki, które określają ci e, e, powiedzmy elementy statku plus e, e, jak, to, jak to nazwać koszulki na karty, tak? Znaczy to takie w, w te. I generalnie jest tak, że po prostu ta pierwsza faza, no to jest ta faza statku, nie? I e, decydujemy, czy na przykład, nie wiem, robimy to na statku, czy coś wyprodukujemy, czy, czy poświęcamy energię na na wynalezienie jakiegoś, na przeprowadzenie jakiegoś badania, czy właśnie na rekrutację. Nowych. Ale to jest, to jest gra, w której jakby. Jaka jest skala tej gry? W sensie, że to zarządzasz jakimś konkretnym zespołem, bo tu widzę na niektórych zdjęciach, że masz karty postaci, nie? Ktoś, ktoś tu ma rozłożoną tą grę, tak, ma jakieś tak. karty miejsc, w których ktoś się znajduje, ale rozumiem, że te miejsca to są niekoniecznie, to są zarówno planety, jak i też jakieś części galaktyki I rozumiem, że to jest, ta, to jest jakby... Mhm. Znaczy, to jest tak, że masz, masz, masz książkę tego logów, no nie? gdzie są w, w opisane te wydarzenia, teksty i tak dalej. I to jest taka czysta książka, tam, tam nie ma praktycznie żadnych obrazków. Później masz mapę galaktyki na takiej zasadzie, że otwierasz tą mapę w miejscu, w którym jesteś na swoim statkiem Vanguard i na tym i tam jest pokazana planeta, w której jesteś możliwości, które możesz co możesz tam zrobić, czy na przykład nie wiem, wylądować na tej planecie, coś tam zbadać, ewentualnie lecieć w inne, w inne miejsce i to jest taka mniejsza książeczka. Później jest duża książeczka yy, mhm. taka z, z, tym, z tym z takim spiralnym yy, sprężynowym, nie wiem, jak to nazwać, yy, łączeniem i to jest to już są te takie misje konkretne, nie? I wtedy pojawiać się, jeśli już decydujesz się lądować na planecie, to jest cała procedura z tym związana, ze względu na to, czy zeskanowałeś tę planetę, czy byłeś przygotowany na to, co może się wydarzyć podczas lądowania, no i to jest cała tam procedura. Jak już wylądujesz, masz kilka miejsc, nie jest ich dużo, to może być od tam pięć, sześć miejsc, na których są, albo pojawiają się później właśnie karty z, z, z miejscem zainteresowania, tam point of interest, nie? I te, wtedy masz też dodatkowy opis. Bo na tym pierwszym etapie, kiedy my decydujemy, czy właśnie i, i, tą energię, bo to jest tak, że mamy po prostu jakieś żetony, które przeznaczamy, nie? Mamy, mamy y, trzy żetony, powiedzmy, na początku energii można powiedzieć, że zrobię to i to, nie? A tych możliwości jest więcej, więc musisz decydować, czy chcesz właśnie na produkcję, czy na, na research, czy na, y, czy na koszary, nie? Żeby właśnie rekrutować czy ewentualnie e, chcesz zająć się jakimś wydarzeniem, jakąś sytuacją, która e, może, jeśli nie, e, nie zajmiesz się nią, powodować jakieś negatywne skutki. Nie? Więc to jest, tam jest mnóstwo takich, takich wydarzeń dodatkowych, ale samą esencją jest właśnie już, już jest ta rozgrywka na planecie, czyli w momencie, kiedy przejdziesz te wszystkie etapy na statku, no to już decydujesz się na który lądownik, nie, nie, na początku no nie masz za dużego wyboru, ale jaki lądownik bierzesz, nie, co na niego ładujesz, pewne są ograniczenia i kto z tobą leci. I wiadomo, że część tych załogatów, bo możesz mieć dużo właśnie tej, tej załogi, możesz wykorzystywać właśnie, nie wiem, przy produkcji, przy y, y, y, przyspieszaniu przy jakichś takich działań, ale generalnie chodzi o to, żebyś z każdego tego rodzaju, tak, czyli przynajmniej jed, jeden security, jeden recon, jeden inżynier, jeden naukowiec, byli w tym zespole, który ląduje na planecie i wtedy, kiedy wylądujesz już na tej planecie, zaczyna się właśnie ta eksploracja, to odkrywanie tych miejsc, reagowanie na wydarzenia, reagowa wiesz, rzucanie kostką, bo to też jest tak, że to jest gra, która ma elementy talii, tak? masz, masz jakąś talię, która się składa chyba przynajmniej na tym etapie, jestem z 10 kart i zależnie od tego, jaki jest stopień twoich, twoich właśnie tych załogantów, no, pozwala ci danych kart używać. Więc tam jest delikatny deck building, ale nie, że my w trakcie budujemy ten, tylko po prostu mamy jakąś, jakąś niedużą ilość kart, nie? Może ich jest 20 i my z tych 20 kart wybieramy 10 i niektóre karty są niedostępne dopóki nie będziemy mieć e, tego poziomu. I to jest taki standard, ale e, głównym elementem jednak są te kości. I te kości też, wiesz, mają zależnie od od, no to też widać na zdjęciach, nie? że są te trzy kolory, ale te trzy kolory też jeszcze nic nie mówią, bo na, na, na, na kościach są też te, te elementy sukcesu i są związane z tym, że na przykład, nie wiem, na jednej jest, narysowany, nie wiem, jest narysowana tarcza, na drugim jest taka zaciśnięta pięść, na innym jest symbol ten wangard, tego V, która oznacza automatyczny sukces. I generalnie to jest też gra kościana, czyli kiedy podchodzisz do jakiegoś wyzwania, na karcie tego punktu zainteresowania, pojawia się zależność, co się, co się wydarzy, jeśli z wyrzuconych kości będziesz przynajmniej miał taki sukces i taki sukces, nie? i konkludując, taki... to jest po prostu taka gra przygodowa. tak naprawdę Bardzo, bardzo przygodowa. To aczkol... bardziej może złożona, tak? Czyli bardziej tak, nietypowa. Tak. No, no właśnie to jest to, że tam nie ma takiego skomplikowania. Nawet na początku jest bardzo dużo rzeczy, o których musisz pamiętać, jak w każdej grze, nie? Że że y, ja za pierwszym razem no to poświęciłem dwie, godzin, na, y, dwie godziny po prostu na sortowaniu tych wszystkich rzeczy w te sagregatory, w te, w te zakładki, y, w te pudełeczka kolorowe, y, bo później to już jest wyciąganie w odpowiednim momencie tego, co ci gra mówi właśnie podczas eksploracji, ale ten element losowy jest dosyć znaczący, dlatego że no, musisz pamiętać o tym, że y, prawdopodobnie, prawdopod znaczy, że prawdopodobieństwo wykonania misji to nie jest tak, że wiesz, i też zrobię, co mam zrobić, wracam. Tylko zawsze może się coś wydarzyć, co spowoduje, że na przykład, nie wiem, może ci z, kompan zginąć, nie? Jest cała procedura z tym związana. Musisz się z, z takiej planety później ewakuować, ewentualnie możesz, no, możesz normalnie ją opuścić, ale to wszystko jest tak przewidziane, żeby było jak najwięcej takiego, takiego flafu, właśnie tak jak mówisz, tej, tej narracji. A jednocześnie no, był taki element losowy związany z tymi kośćmi, bo to jest tak, że te kości jak rzucasz, to, to, nie jest za, to je tracisz, że później je odzyskać, no to musisz skorzystać z punktu zasobów. Te zasoby są bardzo ograniczone. Podczas lądowania może się coś zdarzyć, może uderzyć w siebie, nie wiem, jakiś jakiś, e, e, jakiś złom latający, czy cokolwiek i może ci wypaść. No to, tam jest dużo rzeczy, które ci e, przeszkadzają, bo gra chce wytworzyć taką narrację, że to nie jest takie takie ja wyjście w kosmos, tylko cały czas coś się może wydarzyć, co, co spowoduje, że, e, że misja e, zakończy się niepowiedzeniem, że obniży się Tobie e, twoje, twojemu zespołowi morale i I generalnie, wiesz, cały ten klimat science fiction, kiedy już zaczynasz odkrywać pewne rzeczy, bo to jest wszystko tak zbudowane, jakbym to czytał książkę, no to jest scenariusz na podstawie, znaczy nie na podstawie, tylko po prostu scenariusz napisał Krzysztof Piskorski, no, bardzo dobry E, pisarz, który no właściwie teraz się poświęcił całkowicie e, pisaniu scenariuszy do gier. On wcześniej zrobił już Tainted Grail. E, prawdopodobnie przy jeszcze kilku innych e, grach pracował. Więc fabularnie jest naprawdę bardzo ciekawy. Ja jestem na, e, dopiero po, po jakichś, nie wiem, pięciu, sześciu misjach. A to już zacznę... Rozumiem, że masz tam skończoną jakąś ilość, tak? Tych tak, no bo to, ale, ale ja jestem właściwie na początku. Ja na jedną planetę to wróciłem, to było tak, że zrobiłem, co miałem zrobić tam się coś wydarzyło i uciekłem z tej planety i później wróciłem na tą planetę. Wiesz, no to jest... Znaczy, mi się bardzo podoba w tej grze właśnie ten klimat. Podoba mi się to, że to jest science fiction, jakie uwielbiam, czyli połączenie właśnie tego, tego hard science fiction związane z tym, że nie jesteśmy sami w kosmosie i musimy... i ktoś nawiązuje z nami kontakt i okazuje się, że jak, jak nie wiem, jak w, w, Masa, w Assassin's Creed, nie? Są jacyś prekursorzy albo inni i i my nie wiemy, no nie? Ta tajemnica się rozwija. Oczywiście to jest zwykle tak, że, że bardzo rzadko te, te, te historie dowożą. Jak oglądasz kontekst z Judy Foster, no to jest rewelacyjny film, ale moim zdaniem zakończenie jest raczej rozczarowujące, nie? I, i, I tu może być podobnie, nie? To samo jest, wiesz, z Interstellar. No Interstellar też jest fantastyczną historią o tym, wiesz, o, o podróżach na, na drugi koniec, no nie wiem, nie chcę, nie chcę tak mówić, ale... Generalnie uwielbiam science fiction, uwielbiam y, za, za to, co, co też y, y, space opera może dostarczyć, ale jak ja bym chciał, szczerze, żeby ta gra jednak była grą cyfrową, żeby to była taka gra, którą mógłbym zagrać na komputerze, żebym wielu rzeczy, które muszę, o których muszę pamiętać, wiesz, pierwsza moja partia, to było nieustanne zaglądanie do, do, do, do instrukcji, i czy na pewno ja to dobrze robię, czy ja mogę zrobić tak, czy ja zawsze muszę wylądować, nie? czy ja zawsze muszę ten cykl kończyć lądowaniem na planecie, co by się stało, gdybym tego nie zrobił i tak dalej, i tak dalej. I mnie, mnie takie nurtowały takie rzeczy, nie, wiesz, i to, to nie pozwalało mi tą, wejść w tą tę Dopiero po jakimś czasie zaczynaś mieć taką satysfakcję, no bo tak. Twoi, twoi ludzie zaczynają zdobywać doświadczenie. Ja mam jeszcze dodatek, bo no, no przykro, muszę to stwierdzić, no niestety y, kupiłem wszystkie możliwe dodatki, jakie tam były i jednym z nich był taki dodatek Personal Files się nazywa. I mhm. on dodaje jakieś takie krótkie historie do, do y, tym postaciom. Ale tak jak mówię, no to jest takie skomplikowanie, to jest, to jest e, grana pewnie cała kampania, to jest na 60-70 godzin, bo ja już widzę po, ty, po tych, wiesz, ile jest tych stron e, w, w, tej, w tej książce, z, z tymi, e, w tym klaserze z tymi, e, z tymi planetami. Ja, ja już sobie to przejrzyłem. I, i ja wiem, że prawdopodobnie będę co tydzień sobie tak e, grał jeden, dwa scenariusze i może do końca roku e, przejdę. I tyle, nie? No to, jest, to jest gra, którą ciężko mi polecić, ale w sensie kogoś, kto szuka po prostu lekkich planszówek, ale jeśli ktoś chciał, by poczuć taki zen przygody i nie straszne mu to, że potrzebna jest duża przestrzeń na stole i, i to początkowe skomplikowanie, a lubi science fiction, lubi ten klimat, no to ja myślę, że się wciągnie, bo też tutaj najmocniejszą stroną jest ten element przygodowy. To jest, to jest ten flaw. Że mechanika jest ok, ona by się nie obroniła w, w takiej grze, mm, gdyby to była tylko czysta taka eksploracja nie, tych no to jest, wiesz, tam, tam nie masz możliwości nawet taktycznych, nie? Tam, tam kiedy przechodzisz z jednego punktu do drugiego, no, czasami pojawiają się jakieś niebezpieczeństwo, y, jakieś y, niebezpieczne warunki, ale tak naprawdę, no, nie ma tam jakiejś taktyki. Jak Nawet jak jest walka, to ona jest umowna, nie? Więc, więc to jest. To jest coś, co, co moim zdaniem ym, tak już średnio do wosi, nie, ale no to, jest, to jest mój wkład w końcówkę plan Chciałem bardzo o tym powiedzieć, bo no jednak yy, leżało mi to na, na, na wątrobie, i prawdopodobnie już nie będzie jakiejś takiej specjalnej okazji, żeby o tym wspomnieć, a to jest to jest gra, którą na pewno wiele osób yy, z naszego tego gniazdka, no nie grona, znaczy, Zwróćcie uwagę, wiem, że nawet kilka osób czeka na, na polską wersję, bo dopiero Jest teraz... Jest już polska wersja, wiesz? Znaczy, w, tak, wysyłają tą, te, te językowe polskie wersje teraz jakoś, bo... Można, jasno... mo można kupić, widzę, że w sklepach planszówkowych też, bo, bo jak tak mówiłeś o tej grze, to przyszła mi do głowy inna gra planszowa y, wydana przez takie wydawnictwo Lock and Load Publishing y, amerykańskie, które specjalizuje się, jak sama nazwa może sugerować, w grach y, historycznych, wojennych o różnej skali i strategicznych, i taktycznych, i, i, i takich bardziej wiesz, mhm. abstrakcyjnych. I oni swego czasu, bo miałem tą grę, tylko wiesz, to był taki mój niestety yy, yy, część mojej kubki wstydu, bo nigdy w tą grę tak mhm. naprawdę... Nie, chociaż może raz zagrałem, czy dwa razy. Taką grę całkowicie do, do, do gry solo, która się nazywała Space Infantry. I to była gra... Yy, Gdzieś taka mająca taki vibe tych żołnierzy z kosmosu, że zawsze jakby na początku gry wcielamy się w specjalny zespół, w szefa specjalnego zespołu takich amerykańskich, takich gwiezdnych komandosów i lecimy na konkretną planetę, gdzie po prostu odkrywamy te karty. Każda karta układamy je w taki podobny sposób, jak widziałem na, na tych zdjęciach mhm. z tego ISS Vanguard w różnych miejscach. I jakby czasem to jest po prostu infiltracja jakiejś bazy, gdzie dostajemy taki wstęp, że... Tylko wiesz, ta gra kosztowała mm -hmm. powiedzmy 3 czwarte ceny i cały czas kosztuje, bo widzę, że jest dostępna, kosztuje 3 czwarte ceny tego Vanguard, a jednocześnie tam jest mnóstwo kampanii, mnóstwo randomowości takiej, wiesz, samemu mm -hmm. do dobierasz ten zespół, wybierasz sobie specjalistów, doposażasz ich inwigilujesz tą bazę i to też było właśnie na zasadzie, tu rzucasz kostką, co tam się dzieje, jakieś pułapki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no pewnie bardziej skala taktyczna, no bo tu mówisz... No widzisz, chyba wypadku... nie ma żadnych figurek, nie? Że to wszystko się obiera na, na żetony. no żetony, karne, tak, tak, nie no, bo to wydawnictwo wojenne, wiesz, mhm. ale, ale powiem szczerze, jak tak mówiłeś o tym wangardzie, to pomyślałem, że żebym chętnie chyba wrócił do tamtej gry, bo jakby ja specjalnie za tą paragrafowością nie tęsknię, wiesz, mhm. ja się ja pamiętam tą grę, która była swego rodzaju, myślę, takim przełomem w, w grach. Ta, kurde, wleciał mi teraz Pamiętam i nie pamiętam. no znaczy, że pamiętam, zapomniałem tytuł. Co była... Szczęki lwa był do... A, była gloomhaven. Tak, gloomhaven. Gloomhaven, tak, tak. dokładnie. Ta, ta duża, ja stary do Gloomhaven podchodziłem dwa razy. Raz do wersji angielskiej i potem jak wyszła polska wersja do wersji polskiej. Do tej podstawowej z, wersji, nie? tej, tej gloomhaven, gloomhaven. Nie, Do tego nie dużego... Lwa. Stary, Szczęki lwa kupiłem kompulsywnie poszedłem do, plan do planszomanii wtedy pamiętam odebrać jakąś inną grę ale stały te szczęki Dwa myślę kupię, nigdy nie zagrałem sprzedałem w ogóle w takim stanie w jakim były nie? ale w każdym razie wiesz yy, yy, ja się od tego Gloomhaven odbiłem dwukrotnie i pamiętam że oczywiście grałem yy, kilka scenariuszy początkowych i Mechanicznie mi się nawet podobało, to znaczy uważam, że mechanicznie to wcale nie było takie głupie. To, to, nie wiesz, to ta jest ta mechanika... gra mechanicznie, tylko ona ma jeden tak, problem. Tak, zagrywanie, wiesz, to, za to nie był, ale, trzeba ale w pamiętać. Ale wiesz, jest. ale w sensie mówię o tym, że, że wiesz, że, mechani że zazwyczaj takie gry przygodowe to mają mechanikę po prostu prymitywną. Nie? Rzucasz kostką, to tak. jakieś żetoniki i tak dalej. A tu rzeczywiście mechanika była jak z dobrego Euraska, nie? takiego abstrakcyjnego. Tak, że górna, z część z karty, kartami, dolna część karty. górna część, dolna część, jak tu zagrać, co wybrać, w którym momencie, do tego jeszcze ten aspekt, Przestrzenne, pozycjonowanie postaci, to wszystko było super. Tylko stary, moja finalna konkluzja była taka, że to jest gra, którą musisz rozłożyć sobie tak. i tak naprawdę zostawić rozłożoną na pół roku i w, i w nią sobie grać i rozkładać, bo jakby składanie i rozkładanie to stary czyli wiesz, za co, dużo Ja Z czasu tego, co ja widziałem, tą, to wszystko. ze względu na to, że ona była podzielona na mnóstwo takich mniejszych scenariuszy, to było tak, że po prostu jak skończysz scenariusz, to możesz to składać, ale to też była taka. Tego rodzaju Legacy Ja wiem, gra, nie? ale stary, więc, więc tylko więc chodzi mi o to, naklejki, że to pudło, to te elementy, no ta tam, ilość no tych, to zbyt tego kartonu, tych żetonów, tych, tych elementów planszy, jakby jasne, że mogłeś to składać, tylko składanie tego nie miało tak. sensu, bo składanie tego po prostu lepiej to trzymać po prostu rozwalone w jakimś tam mniejszym stopniu czy większym i od czasu do czasu po prostu tak. wiesz, żonglować tymi elementami, żeby to wyłożyć. No nie, Natomiast no właśnie, moje... to, tylko że Gloomhaven to w porównaniu na przykład do, do, do ISS, ISS Vanguard. Niestety dla Vanguarda no, nie, no, no, tak, to jest bardziej to jest... rozbudowana taktycznie. No, to tak, tam, tam jest przyjemność tak, w tej taktyce, w myśleniu. W tym. I dlatego ta wersja cyfrowa, bo Gloomhaven wyszło w bardzo dobrej grze cyfrowej. Ale nie na takie ja że tylko... to wygląda jak tabletop simulator, tylko... Tylko wiesz, tylko stary, hmm. tylko finalnie moja... Właśnie zwierzę do tego, że moja konkluzja była taka po co grać w Gloomhaven, to lepiej już sobie odpalić tego Baldura, nie wiem, 1, 2, 3, Icewind Dale'a, czy jakiś, nie wiem, czy, czy to, co ty ostatnio grałeś, jakby, gdzie masz w zasadzie to samo, tak, mm -hmm. jakby w tym sensie, że wiesz, No nie, no właśnie walkę, to jest to, że, że wiemy, gracze fantazy są rozpieszczani. Tych wszystkich no. izometrycznych rpg jest mnóstwo, a jeśli chodzi o science fiction dobre, no to powiedzmy, mieliśmy tą serię Mass Effect, jeśli ktoś, no bo też mówił o space opera, o RPG, nie? Jak ktoś tam z pierwszej osoby mu nie przeszkadza gdzieś tam teoretycznie, z no, Ten Starfield, The Outer World. No, no, są różne gry. Ale właśnie chciałem coś takiego, co będzie na pograniczu tej Palpy i tego hard science fiction, tego takiego poważnego science fiction. I no, historia jest ciekawa, ale tak jak wiem, no, teraz jak widzę to, co, co jest w tym Space Infantry, no to to Space Infantry to wygląda jak jak naprawdę mechanicznie bardzo złożona, interesująca nie, gra. Nie, to jest prymitywna to. gra. To jest podobnie tak? prymitywna, podejrzewam, gra jak, e, jak, e, jak właśnie ten Vanguard czy, nie czy, no Vanguard czy, czy to, większość to, gier To, to, to, to jest nie? Jeszcze, bar jeszcze, jeszcze bardziej prymitywne, niż ci się wydaje. Nie Ale mówię space, zastać... a ja, a ja właśnie powiem, że Space Infantry jest jeszcze bardziej prymitywny, niż ci się wydaje, bo to naprawdę a, okay, okay. bardzo często nie, się Nie, bo sprowadzało... tutaj jest tak, że powiedzmy, wchodzisz na jakiś punkt, nie? I na przykład mhm. wchodzisz, yy, lądujesz na miejscu, nie? Czasami to lądowanie powiedzmy jakoś było twarde, nie? Więc zanim będziesz mógł się wydostać z tego, to musisz coś zrobić. Więc, więc zaczyna się od tego, że musisz mieć jakiś wynik na kości. No i pokazana jest na karcie co będzie. Później udać się to gra mówi, to teraz wyjmij tą kartę i jesteś w tym samym miejscu, no ale teraz jakieś dwie dodatkowe rzeczy są na tej karcie, ewentualnie możesz, nie wiem, znaleźć jakieś, wiesz, bo to też jest tak, że zbierasz jakieś tam te unikalne y, odkrycia, jakieś wyjątkowe, nie? Unique discoveries i one jak budują też jakiś taki łańcuch, który prowadzi cię do, do, do, do, do w tej historii. Aczkolwiek to nie jest najistotniejsze, bo najistotniejsze jest to, że faktycznie ty rozbudowujesz ten swój statek Vanguard, nie Tak jak powiedziałem, na początku masz bardzo ograniczone zasoby, masz ograniczony sprzęt, masz tylko jeden lądownik, ale później masz więcej lądowników, odkrywasz jakieś nowe zabawki. I, I tam dochodzi dużo takiego fabularnego flafu, ale właśnie, mechanicznie, no to ja bym chciał, żeby tam był taki element, nie wiem, że misja w stylu żołnierzy kosmosu albo w Helldivers, nie? I, tylko, że to już musiała być zupełnie inna gra. E, tam, tam musieliby wprowadzić heksy, tam musieliby zrobić planszę jak z, z, z tego. I ja przeczuwam, że taką grom będzie ta ostatnia część e, trylogii Nemesis. Ten, e, Nemesis Retaliation. Bo, bo bo, tu mi się wydaje, że będzie taka akcja, że już nie będziemy uciekać, że nie będziemy się bać tych obcych, tylko teraz się sytuacja odwraca i my będziemy niemal polować na tych obcych. I to może być ciekawe. Jestem bardzo, bardzo, znaczy ja w ogóle, a pewnie gdzieś są dostępne jakieś zdjęcia albo coś, ciekaw jak, jak ten retaliation będzie wyglądać, no ale no, to jeszcze, jeszcze trochę na to poczekam, na tę grę. No, ale to tyle ode mnie, jeśli chodzi o, o, o planszówkowy końc. Ja, ja powiem tak, że kiedyś być może, bo ja pamiętam, że jak zaczynałem, nie twierdzę, że zaczynasz się interesować planszówkami, bo jakby interesujesz się nimi od, od dawna, ale ja pamiętam, że jak zaczynałem, to też zawsze byłem mocno nastawiony na te wszystkie gry przygodowe. One, wiesz, zawsze gdzieś tam mhm. skradały tą moją wyobraźnię. Jakiś... Siódmy kontynent, niesmaki. nie? Na tak, przykład. jakiś taki... Znaczy ja akurat co nie grałem, ale wiesz, ale, ale zawsze te wszystkie Arkham horrory, te różne jakieś tam rzeczy i tak dalej, ale zawsze stary pozostawał, jak w tym żarcie, taki niesmak z tej mechaniki, że to wszystko było... Kuźwa, no. takie prymitywne. To się wszystko sprowadzało zawsze do rzutu kostką, no, wiesz, do tej legendarnej magii miecz. Rzuć kostką, idź w lewo lub w prawo, o tyle pól i, i tak naprawdę dobierz kartę i zobacz co się wydarzy i z kim tam musisz walczyć i walka też, rzut kostką i dodaj parametry. I wiesz, i Koniec końców, jakby przestało mi to sprawiać, wiesz, przyjemność, W, w przypadku, bo ja potem, wiesz, dość mocno się mhm. przerzuciłem na te gry różne wojenne, nie? strategiczne, taktyczne i tak dalej. I one też nie bardzo często, wiesz, no są mega losowe, są oparte na różnych takich dziwnych matematycznych zawiłościach, dodawaniu współczynników i tak dalej. Tylko one mają jedną zaletę, że instrukcja ma czasami, znaczy ma mniej więcej od 20 do 50 stron, oh, oh. więc samo przeczytanie instrukcji jest jakimś tam intelektualnym wyzwaniem i, i wiesz, rozkminienie tego, zrozumienie tego wszystkiego, jak to działa, a potem jeszcze przełożenie tego na jakiś tam model historyczny i, i, i dostrzeżenie w tych dziwnych mechanikach, tabelkach i w modyfikatorach, że to gdzieś tam symuluje, czy, czy próbuje modelować w jakiś sposób tak. to, co się działo, jakby wydarzyło w historii, jest jakby dodatkową formą pewnej przyjemności, nie? Która, która gdzieś tam przy tym się pojawia. Ja... Ale, mhm, przepraszam. Ale, ale zmierzam do tego finalnie, że wiesz, że dzisiaj naprawdę stary, nauczyłem się doceniać yy, porządne euro. Kiedyś w moim słowniku euro było synonimem no, takiego właśnie tu suchar, nuda i tak dalej. Dzisiaj. Powiem szczerze, gry euro dostarczają mi dużo więcej przyjemności, satysfakcji, frajdy, no po prostu wszystkiego. No tak? dokładnie. Ja, ja, ja po latach na przykład doceniam bardziej niż... Ale to chyba dlatego, że dzięki bardzo dobrej wersji cyfrowej terraformację mhm. Marsa, wiesz, bo to jest ten, no, to ten jest... budowanie silnika, tak, czyli robisz wszystko, żeby jak najwięcej zarobić, jak najwięcej zdobywać i tak dalej. No tak, i to właśnie, wiesz, chodzi o to, że to wszystko sprawia Ci taką satysfakcję, jak później, w, w, powiedzmy, mhm. w drugiej połowie gry zaczynasz widzieć, że te wszystkie Twoje decyzje, wszystkie rzeczy, to, co kupiłeś, to, co, jak rozbudowałeś to wszystko, te strategie, które obrałeś, że to wszystko jakby zaczyna się kręcić. Że tu zaczynasz zbierać te zyski, tu zaczynasz robić, wiesz, nie mówię konkretnie o terraform terraformacji Marsa, ale mówię ogólnie, nie? Że, że jakby w tych grach bardzo często jest tak, że właśnie w tej drugiej połowie jak te małe silniczki, małe mechaniki zaczną działać, no to to wszystko, wiesz... Tak, tak. Nie, niestety na dałem się, dużywać. znaczy nie dałem się, tylko że po prostu, no, lubię, kiedy gry ładnie wyglądałem i, i kiedyś wspominałem o takiej grze, też od The Awakened Realms, *Etherfield*, też przepięknie wygląda, też, wiesz, ten świat mhm. snów, ta, ta magia, ale gdzieś tam to rozkładanie tego wszystkiego, tego, to, to pilnowanie, no bo to jest, to jest gra... No nie nazwałbym jej Legacy, bo z Legacy mi się tak kojarzą, że, że możesz nią zagrać raz, bo przy, przez to, że tam niszczysz te elementy, wyklejasz i tak dalej, no to ona jest później już, nie da się zagrać nią jeszcze raz, nie? Ale tutaj w jakimś stopniu no, ten zapisujesz ten, ten progres, nie? Musisz to odznaczać i, i, i musisz o tym pamiętać, więc to jest taka kampania. I ta kampania nie składa się z, z pięciu, z sześciu scenariuszy, ale kurde nie, z trzydziestu. Mhm. I, kto, I tak się zawsze zastanawiam, kto na przykład, ile ludzi tak naprawdę przeszło tego całego gleim, Gloomhaven, nie? Co ma tam tych, nie niech szelam 100 scenariuszy. Ja nie przeszedłem szczęk lwa, mimo że tam jest dużo mniej tego. Dużo. Tam jest po, mhm. pewnie jedna trzecia tego. Dodatkowo jest to wszystko tak fajnie przygotowane na tej zasadzie, że nie rozkładasz niczego, tylko otwierasz na odpowiedniej tak. stronie i masz gotową planszę. Czasami musisz coś tam dołożyć, nie? bo są takie plansze, które nie mieszczą nie, nie się na dwóch stronach, ale to już jest pikuś, nie? Ale reszta to jest taka simulacja. Mi w Gloomhaven, to już kiedyś mówiłem, nie podobało się to, że tam jest dużo świetnych takich mechanik pobożnych, które wpływają na pewne rzeczy, o których niestety możesz zapomnieć, bo, yy, wiesz, te, te przesuwanie tych żywiołów i tak dalej, no to, to dla mnie to było takie trochę yy, nie do końca przemyślane, nie? wiesz, w tej mechanice. Ale znowu, tak jak mówię, no w, grze, w grze cyfrowej to wszystko komputer za ciebie liczy, pilnuje, więc ty się skoncentrujesz tylko na taktyce. I to jest poezja, nie? I właśnie to uwielbiam. Ja uwielbiam gry taktyczne, proste. I Dlatego właśnie w Euro, gra, o której też wspomniałem, śmieszna gra, nie? Wydawałoby się, że też firma, którą wydaje chyba tam Funko Games, czy czyli ten Panam, nie? No też mhm. proste Euro. Ale jednak ta mechanika jest świetnie przemyślana. Czyli... No, generalnie opiera się na, na połączeniu tam yy, work placement, tak? czyli w rozstawianiu tych naszych yy, inżynierów, nie, nie wiem jak to inaczej nazwać, plus yy, decydowaniu, gdzie jakieś linie będziemy układać, to niemal jak, jak ticket to ride. Nie? I to jest fajne, czasami proste pomysły, dobrze podane, ale to jest to, co naj, najlepiej się sprzedaje, znaczy nie sprzedaje, tylko w sensie najlepiej się sprawdza, nie? w tym sensie najwięcej ci daje i jednocześnie do euro jest łatwiej wprowadzać ludzi. Wiesz, ja mogę wyciągnąć euro, taką grę, no, wytłumaczyć zasady. Wiesz. No tak, ale, ale generalnie jesteś w stanie wytłumaczyć zasady dosyć szybko. Oczywiście pierwsza partia to będzie taką, że wygrasz, nie? nie? Ale jak masz takich spostrzegawczych, cwanych... Nie, nie ale to spodium, znaczy, to, tym... to masz rację, bo euro zazwyczaj, znaczy takie, jakbyśmy chcieli powiedzieć, takie rasowe euro, yy, to rzeczywiście ono jest tak skonstruowane, że zasady są banalne. Do wytłumaczenia, w, nie wiem... Dwie strony instrukcji, tak? Mhm. natomiast jakby cały, cała magia kryje się w różnego rodzaju zależnościach, elementach, w tym w jaki sposób te pola wykorzystasz na planszy i tak dalej. I tak dalej. No ja oczywiście trochę trywializuję, bo wiadomo, że to będzie raczej jakieś tam prostsze euro, ale, mhm. ale nawet jak sobie spojrzysz na takie najbardziej ciężkie, hardkorowe eurasy, Myślę szczególnie z wiesz Rosenberga, te wszystkie, te wszystkie jego agrikole, tego typu gry, to one w gruncie rzeczy, nawet jeśli ta instrukcja ma więcej stron, to te mechaniki mhm. są stosunkowo proste. Nie wiem, tu wysyłasz na to pole, na tym. Wiesz, ta instrukcja ma powiedzmy 8 stron, bo to jest 8 razy masz opisane, jakby masz przez, przez 8 paragrafów opisane poszczególne pola, co robisz, jak wyślesz tam pionka, a tak naprawdę. Znowu to jest też taka charakterystyczna cecha dobrych euro. Jak zrozumiesz logikę, która się kryje za ikonografią, to w zasadzie stary nie musisz czytać opisu pola, bo ty wiesz, że ta jakby z samej ikonografii widzisz, aha, to ja mogę tu zrobić to raz, mogę zrobić to dwa razy, albo mogę zrobić, nie wiem, wydać więcej i zrobić to trzy razy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Że jakby to wszystko jest bardzo przejrzyste, bardzo łatwe i, i bardzo zrozumiałe. Dlatego gdyby ktoś z weekend Round słuchał Fantasm to zróbcie ISS, ISS Vanguard jako grę komputerową, bo wiesz, oni robią. I, i pierwszy robię, Nemezis story, chyba był aplikacja? jakąś szanaką z osobowy. Ten Lockdown, ten drugi Nemezis jest grom jeden do jednego przeniesioną. Oczywiście mhm. jest z, z taką z, z bardzo dobrą grową oprawą, nie? I, i, I Tainted Grail, dwie części. Jedna jako karcianka, druga teraz chyba wychodzi jako taki Alaska nie? Więc no, dużo, dużo się dzieje, jeśli chodzi o też gry cyfrowe, nie? Z, z tym wydawcą, więc ja bym bardzo chciał. Ja bym bardzo chciał, właśnie, grę science fiction w tym klimacie. Nie? To jest to. Ale, Juliuszu, a no chyba, że jeszcze masz jakąś planszóweczkę, to możemy przejść do Nie, coś może, myślę, że już nie zanudzajmy naszych Dobrze. słuchaczy tymi planszówkami, no, ja myślę, bo że mi się nigdy, wydaje, że. Nigdy to. My, my, jak mówimy o planszówkach, to my odkrywamy pewnie wielom, wielom osobom, że są ciekawe gry. Bez prądu, które można grać, jakby na przykład się okazało, że wam odłączą z jakiejś przyczyny, nie? Znaczy ja w ogóle jeśli chodzi o granie, to tak jak powiedziałem, ja mam taki mały kryzys, że nie mogę zacząć żadnej dużej gry, bo, mhm. bo mnie nic nie wciąga. No te, no zacząłem grać w Assassin's Creed 3, zacząłem grać w Far Cry 4, w ogóle strasznie mi się to otwarcie podoba, bo jest... Pamiętasz w ogóle Far Cry'a 4? Nie, w... ja, ja, ja nie grałem w Far Cry. No, ale to jest takie typowe otwarcie tych gier Ubisoftu, nie? Które... Do pewnego momentu to, to właściwie jesteś tylko pasażerem, nie? Bo jest niby z twoich oczu pokazana akcja, ale tak naprawdę nie masz żadnej kontroli, nie. Się okazuje, znaczy, że wiesz, mi się z wcielamy, tego tak... co mówiłeś, mhm. to, to ja bym chętnie myślę wrócił po raz trzeci do Assassin's Creed 3 mhm. Nomen Omen, bo pamiętam, że grałem w to na początku, jak to wyszło na, między innymi na Wii U, później pamiętam, grałem w to na PC-. -cie. I, I pamiętam, że kurczę, to była taka, yy, taka gra, która ze względu na temat mi się bardzo podobała. Czyli wiesz, ten, tak. ten temat... Yy, to początki jakby, Ameryki, tak. To, to tak, takie taki wybijania jako... się Ameryki na, na, na niepodległość. Nie? Jakby walki z yy, Francuzami i tak naprawdę Brytolami. Nie? Więc, mhm, no. I więc to jest, to jest ciekawy się... temat. Ja w ogóle z, z, jak, jak, jak, yy, pamiętałem otwarcie tej gry, wiesz, ten prolog, nie wiedzieć czemu, ale mi się w pamięci to zapisało, zupełnie źle oczywiście, że to jest akcja przez tego Buna chyba, tak zamordowania Abrama Lincolna, bo też scena w teatrze, też ale to jest, to jest zupełnie wcześniej. coś innego. Tak, to jest tylko... wojna, to jest, z tego co ja pamiętam, to jest chyba XIX wiek, XVIII wiek. XVIII wiek, tak. XVIII, tak, 1700, tak, tam coś, to jest ta wojna. To jest zresztą generalnie to jest to samo, co wiesz, ostatni Mohikanin, to są te, te rejony. Tam jeszcze nie. chyba nie ma, nie ma jestem na 100% pewny, ale jeszcze nie ma tego państwa amerykańskiego nie wtedy. No Tak, bo, bo tak naprawdę. Jest Ameryka... Król Waszyngton, wspominany jakiś. Nie, no bo to jest, to jest tak naprawdę, e, jeśli, jeśli mnie pamięć jakby nie, my, nie myli, no to najpierw to jest, wiesz, kwestia wypchnięcia Francuzów. Tak, a potem tak. to jest kwestia wypchnięcia Brytoli, czyli, ale wypchnięcie Brytoli to jest tak naprawdę 1812 rok, czyli wiesz, w Europie hula Napoleon i tak dalej, a w Ameryce jest wojna tak naprawdę w Ameryce Północnej między, między no właśnie Amerykanami a Brytolami. Wypchnięcie Brytoli z, tak naprawdę, i, tam, i walka o Kanadę de facto, nie? Mhm. Tak, tak, tak, tak. Natomiast, natomiast XVIII wiek, no to tu jeszcze, wiesz, właśnie Francuzi jakby de facto wspierają Indian i, no, i w sumie Brytole też w jakimś sensie, tylko Brytole są bardziej tymi złymi, nie? Wykorzystują ich tam do jakichś tam swoich celów. I tak naprawdę, wiesz, jakby walczymy, walczymy z gdzieś tam... To, tak. to jest wojna między Wielką Brytanią a Francją. No teraz nie? sobie doczytałem, że akcja się toczy między 1754... Uh -huh. A 1783, no nie? i właśnie y, my śledzimy tego, te tak, ten los tego e, Heitama Kenwaya, a później właśnie tego, tego brytyjsk brytyjskiego, właśnie ja powiedziałem asasyna, no nie? To pewnie już zostanę tutaj w komentarzach. A tym templariusynem. Był, był, był Templariuszem, tak. Tak, tak, tak, tak. I, I później właśnie poznajemy tego Konora, no nie, tego, tego e, e, natywnego mieszkańca. Ameryki. I żeby nawiązać do planszówek, no to jest, jest w ogóle o tym samym okresie, jest fascynująca gra Wilderness War. Wolko e, Runke się nazywa autor gry. E, świetny designer, który um, jakby stworzył kilka znakomitych gier CDG, czyli takich karcianych, e, point-and-click mapa. Nie, nie point-and-click, tylko kurde, że mówię, tak jak w planszówkach, ale, a tu ale to jest taka. Jeszcze point tego nie to było. point. Point to point. Point to point mapa, czyli wiesz, z jednej strony masz mapę, ale nie ma heksów, tylko masz po prostu różne kształty pól w zależności od tego, co dane pole jakby reprezentuje i jakby strzałki między jakby tymi polami. No i właśnie to jest o tym, o tym samym, tak? Gra właśnie na, na, na pograniczu francusko-brytyjskim. Znaczy, no, ja, ja ci nie mam, ale też w ogóle mam, bo to... W Stanach. Assassin's Creed gdzieś wyszło w wersji tej zremasterowanej na konsole, więc niby taki ładniejszy. Nie, ale ja, wiesz co, ja nie wiem, bo ja stary mam taki kryzys ogólnie yy, i, i to gdzieś tam, yy, myślę, yy, o tym też rozmawialiśmy, że ja patrząc na to generalnie, co się dzieje yy, i wydaje mi się, że to też będzie jakaś tam przyszłość gier, że wiesz, że jakby te duże korporacje stawiające na gry AAA, yy, no one muszą cały czas wykazywać growth i tak dalej, więc, więc, więc robią różne jakieś takie dziwne ruchy, a mi się te gry przestają po prostu podawać. Na, nawet jak mhm. słuchaj, zacząłem sobie robić, nie będę oczywiście zdradzał, ale jak zacząłem sobie robić jakieś tam zestawienie, yy, wiesz, tych 10 najlepszych gier z jakby z minionego roku, to sam jestem zaskoczony, co mi tam wychodzi. I wiesz, i yy, nawet 20 w sumie, bo, bo, bo zagram, co najmniej 20 gier, które były wydane w zeszłym roku. Więc yy, i wiesz, i jakby zacząłem się zastanawiać, czy tak naprawdę nie jesteśmy już w tym punkcie, że. Triple A będą oferowały nam jakąś taką papkę dla 15-latków. Natomiast jak faktycznie jesteś graczem z brodą i z jakimś tam stażem i, i zaczynasz te gry, wiesz, traktować inaczej. Jak jesteś smakoszem gier, tak jak kinomanem, niektórzy mm -hmm. są kinomanami, nie? I, i, I uwielbiają oglądać filmy, no to wiesz, no to jakby, to jakby nie oglądasz Fantastic Four, no nie oglądasz stary Transformers. To są gry dla takiego powiedzmy mainstreamowego zjadacza Dokładnie. chleba. No. Tak, to, to, tak. to nie jest kino, wiesz, dla, dla, dla kogoś, kto się kinem interesuje. Tylko niestety wiesz, y co się stało po, po tych latach, że nie ma tego, co, co... I ty też zawsze miałeś ten przykład, nie, tego reżysera, Land nie, że robisz Linklatera. komercyjną Linklatera. hałę, no nie, bo musisz, ale dzięki temu masz też pieniądze, żeby zrobić coś dla siebie. Znaczy od siebie, wiesz, takiego bardziej odbitniejszego, nie? I tego moim zdaniem już nie ma, dlatego, że... Ja, powiem ci, ja, ja, ja ostrożnie powiem, że nie wiem, bo mi się wydaje, że jest, tylko, Przez, tylko znaczy... mi się wydaje, że... Tylko wiesz, mm -hmm. mi się wydaje, że y, ja się teraz... Ja nie śledzę teraz y, tak bardzo y, kina, wiesz, oglądam sobie różne rzeczy, wiesz, to kino też się zmieniło, te streamingi, to wszystko Właśnie, to ma gigantyczny tak, wpływ. To zmieniło wiesz, na to, sytuację. tak, co się produkuje, jak się produkuje i tak dalej, ale ja głęboko wierzę w to, że tak samo jak w świecie gier potrafią y, powstawać y, naprawdę znakomite gry z y, fascynującą fabułą, z fascynującymi postaciami i y, y, ze znakomitym scenariuszem, które rzeczywiście dają do myślenia, no to wydaje mi się, że w świecie filmów tak samo to, to znaczy, Nie to istnieje. Nie? Wiesz co, ja, ja zasadnie na tym myślałem. Wiesz, bo chodziło o to, że chodziłem tylko. Że wiesz, na przykład, tylko ja, ja tak, nie wiem, gdzie że tego szukać na że tym W kinie właśnie nie ma, nie ma y, praktycznie już. Albo masz takie blockbuster, o których mówisz, no nie tą papkę, która musi zarobić ona ma połowę pieniędzy, tych, tych setek milionów, to tak naprawdę poszło na promocję i czasami pojawia się jakiś ambitny film, który ze względu może na to, że, żeby być nominowanym do Oscarów, musi być w kinach, nie? to on się gdzieś tam pojawi. Wyświetlą go przez tydzień, przez dwa miesiąc w jakiś kinach studyjnych i koniec. Nie? Ale paradoksalnie właśnie o tym myślałem, że, że dla kina jednak te streamingi, mimo że go częściowo zniszczyły, na przykład, rynek, wiesz, DVD i Blu-rayów, to otworzyły się na tych właśnie twórców, bo tak, Netflix ma tyle subskrybentów, że ich jest stać, że mówić, ok, jest jakiś, nie wiem, reżyser ze scenariuszem w Polsce, chce go zrealizować. Ten film nie będzie kosztował tyle, ile te drogie filmy amerykańskie, prawda? Ale te 10 milionów dolarów mu wystarczy, żeby zrobić naprawdę fajny film, no nie? I dla takiego Netflixa to jest nic. On będzie miał kolejny tytuł i jak, jak ten tytuł się odpali, to fajnie, nie? bo ludzie będą chcieli go obejrzeć. Jak się nie odpali, to trudno. On gdzieś tam zginie, ale to prawdopodobnie nie wpłynie na to, czy będzie miał więcej subskrybentów czy nie. Czyli oni mogą mieć z tej puli kasy, która mają z tych subskrybentów, mogą być takim mecenasem różnych filmów. Nie muszą być mecenasem tylko ambitnego kina, nie? Że, że tylko te naprawdę wybitne filmy będziemy sponsorować, tylko będą robić te, te filmy środka. I nie wiem właśnie, czy yy, kiedy będzie taki moment, że znowu wrócą takie gry AA. Bo jest kilka studiów, nie wiem, jest takie studio Spiders, i oni robią na przykład te Gritfalle. Takie gier, które nie są indykami, ale też to nie jest gra AAA. To nie jest gra z takim budżetem. To jest gra pomiędzy, tylko że moim zdaniem tych gier pomiędzy jest coraz mniej. I jednocześnie yy, ten, ten model, no, nie, który pozwalałby takiemu studiu się utrzymać yy, właśnie z tych, z tych dotacji, które dałaby platforma samingowa, nie wiem, Game Pass. to Tak się, tak się średnio sprawdza. Nie? Nie, znaczy, nie wiem, jakie jest Twoje spojrzenie. Nie? Czy na przykład, czy widzisz jakąś przyszłość dla, e, dla takiego świata, znaczy. Dla gier w świecie, w którym faktycznie te platformy streamingowe, o których mówiliśmy, jak ten Ubisoft, ten plus nie, ten plus Connect, jak EA Play Origin, jak plus PlayStation, jak Game Pass, były właściwie tymi głównymi, dominującymi sposobami na to, jak No czy wiesz, gramy ja, w ja, widzę, ja widzę jeden, jedno lekarstwo, stale. Wywalić tą idiotyczną inżynierię społeczną, która kompletnie nikomu nie służy i zacząć się skupiać na robieniu dobrych gier. Ten, ten kozi róg, w który zapędziły się w te, te korporacje, jakby polega na tym, że zamiast skupiać się na tym, jak robić dobre gry, to zaczęli się skupiać na tym wszystkim, co nie ma kompletnie żadnego znaczenia i kogo nie nikogo nie obchodzi, stary. Na tworzeniu jakichś sztucznych e, figur, fabularno-scenariuszowych, które służą nie wiadomo czemu tak naprawdę. Czy znaczy one by mogły być sensowne, gdyby, gdyby to nie odbywało się kosztem czegoś, nie? Po prostu pewne rzeczy były przez ostatni rok szczególnie wypunktowywane, dlatego że, wiesz, mieliśmy grę, która na przykład była dobrą grą, moim zdaniem, dlatego mhm. że opieram tą opinię na, te, na, na twoim doświadczeniu, czyli Concord. Nie? I wszyscy mówili, że to była słaba gra, ale nikt w nią nie grał, bo praktycznie prawie nikt nie kupił, nikt nie grał w testach, przez to, jak, jak, jakie tam były postacie, k, jak, jak tą grę promowali i tak dalej. Mimo, że sama gra w mechanice, ona nie była zła. No, ty spędziłeś no, no, trochę czasu z nią i ona ci się podobała. No, wiesz, to, coś, to, był, to była ciekawa gra, ale przy promocji. No, a ja, gry... czy znaczy, wiesz, ja, ja patrzyłam zawsze na Concorda totalnie abstrahując od tych, wiesz, to od, od tych jakichś takich dziwnych dyskusji. Natomiast e, pamiętam, że wtedy wszyscy się podniecali, o, zaraz wyjdzie Marvel Rivals. Stary, ja zagrałem w Marvel, w Marvel Rivals, to, to jest po prostu, stary, taki ściek. Ale jest darmowy. I to jest, to no, jest no, najważniejsze. No, jest darmowy i to jest Marvel. Czyli mamy dwie rzeczy, które są tutaj ważne. Marka mhm. i możesz się wcielić swojego ulubionego bohatera. I dwa, totalnie jest to za darmo gra. I ona bije rekordy tych, tych graczy jednocześnie i, i wiesz, no to jest, to jest ciekawy temat, ale tego się nie da tak, tak z, na zimno skomentować, bo zawsze ktoś będzie miał, wiesz, takie podejście, że albo z jednego, albo z drugiego obozu i, i nie da się powiedzmy pomiędzy... czy znaczy, wiesz, tak, ja w, tak ja, w tak, ja, wiesz, co, ja nie wiesz, wiem do końca, ja, ja powiem ci tak, ja nie wiem do końca co się stało z Concordem, bo z jednej strony... Nie rozumiem za bardzo, znaczy wiesz, nawet jakby ja nie mówię, że to był jakiś, nie wiem, siódmy cud świata czy coś, ale na pewno to nie była yy, tak tragiczna gra, jak wszyscy jakby pisali w komentarzach. Może nie wszyscy, ale, ale jak, jak część krytykowała. tak I zresztą wielu recenzentów i wielu ludzi, którzy w to grali, jakby wychodzili mówili, spoko, no jakby wiesz, no może to nie jest jakiś tam nie wiadomo co, ale jakby da się w to grać, tak? Jakby mechanika jest okej, okay, jakby no właśnie. strzela się przyjemnie, graficznie wygląda ładnie i tak dalej. Więc ja nie wiem do końca, co tam się zadziało, że wiesz, że, że taka się zrobiła nagonka. Czy to jest Czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście to rozwydrzone community jest, jest, takie, jest takie silne? Ma tyle do powiedzenia? Czy faktycznie to mówi nam, że my gracze, że generalnie ta, ta społeczność graczy w znakomitej większości to jednak jest ten white power, nie? Jakiś taki... Ale wiesz co, te emocje y się zmieniają jak w Sinsoidzie, wiesz, bo ja, ja pamiętam, jak jeszcze nie tak dawno... Zobacz, jak wyglądała sytuacja 20 lat temu, 15 lat temu na, przykład na jakichś targach growych. Miałeś hostesy, miałeś gry, uh -huh. w których postacie wyglądały właśnie jak w ze Stella Blade. Ale jakie było larum, że jest seksualizacja? Nie? Później się zmieniło, zmieniło, zmieniło i teraz jest larum drugiej grupy o zupełnie inne rzeczy. Po prostu... Te, i, I to się powtarza. że ja... Ja pamiętam, że na, yy, yy, cała tam ekipa yy, świata według Bandit, no nie, tam yy, Meredith mm -hmm. Children, opowiadała anegdotę, że nie byli pewni, czy ten serial w ogóle się sprawdzi, wiesz, jako sitcom, bo wiesz, sitcomy się pojawiają w telewizji amerykańskiej, przeważnie yy, przetrwają jeden sezon i, i znikają, ale protestujący zrobili im niezłą reklamę. Jakieś tam były, nie wiem, czy, czy matki, czy jakieś takie stowarzyszenie, nie? Yy, zrobiło na nich nagonkę. Ta nagonka odniosła odwrotny efekt i ta nagonka odnosząc odwrotny efekt po, po, postawiła, yy, po, jak to się mówi umieściła na mapie ten serial. Do tego stopnia, że yy, świat bandych no był popularnym serialem, przez 11 lat. Nie? On później umarł tak troszeczkę tą śmiercią naturalną, bo już to zainteresowanie zniknęło. Ale no w Polsce jest nadal yy, w, w sercu każdego. <laughs> Każdy pamięta Alabandiego, ale yy, jeszcze nie tak no, ale dawno. Wiesz, ale dzisiaj stary temu, to by nie przeszło, nie? Tak, ale, ale paradoksalnie taka, taka sama sytuacja była z, z Harry Potterem, tylko to była silna marka. Zobacz. Ludzie chcieli zbojkotować ze względu na J.K. Rowling Harry'ego Pottera, nie? Grę. No to to już stary w ogóle z tą J.K. Z JK Rowling, stary to jest w ogóle jakiś dla mnie hit y, ostatnich lat bo ja pamiętam że jak Harry Potter wychodził no to y, ultra się burzyli że to jest jakieś czary demony taro tak, y, czarna magia i palili książki nie minęło 20 lat stare i teraz ta, ta druga postępowa część się burzy że to jednak jest prawicowy tak, zabobon tak, nie, tak nie, no, nie nie nie w nie sensie nie tylko nie? Po, w sensie po prostu autorka, autorka okazała ta. się się transfobką i niestety niestety wszystko wszystko opiera się na emocjach. I teraz możesz mieć świetną grę, ale jeśli ona nie wzbudza emocji i najlepiej, żeby to były emocje jednak takie, które namawiają cię do tego, żebyś tę grę spróbował, tak? To, to, to jesteś bez szans, nie? Bo mało jest takich gier, naprawdę mało jest takich gier, które ktoś stworzy. Jak na przykład, nie wiem, ten anonimowy autor stworzył Balatro, nie? Mhm. I ta gra po prostu eksplodowała. Bo każdy, kto w nią zagrał, automatycznie się nie zakochiwał i ją polecał. To nie było tak, że było 50-50, Że jednemu się spodobała, drugiemu nie. Praktycznie każdy, który zrobił latro, wsiąkał, nie? Mówił, jaki to jest narkotyk. No, ale ty wiesz, ale ja myślę, że znalazłbyś pewnie 50 osób i, i nawet w swoim bliskim otoczeniu, którzy powiedzieli, że beznadziejne, więc wiesz, wydaje mi się, że to jest zawsze ryzykowne takie twierdzenie, że tam wszystkim i tak ja, dalej. Ja w ogóle nie lubię wszystkim, bo dla mnie, stary, no tak. cze, często mi to też ludzie zarzucają, że ja zawsze mam inne zdanie, bo ja mam, stary, jakąś taką wewnętrzną sprzeczność. Jak słyszę, jak wszyscy się po prostu podniecają tym Indianom, to mnie po prostu zaczyna skręcać, nie? Bo ja mam wrażenie, stary, rzuciliby wam konsek jakiegoś dziadostwa i podpisali nie wiadomo jak i byście się podniecali, nie? I wiesz, jakby ja widzę, że ta gra jest okej, okay, ale ona jest okej. Okay. I to jest jakby, i to jest wszystko. I w ogóle, stary, nawet nie wiem, czy, czy yy, nie, nie pisałem ci tego, ale też myślałem o tym, że to jest takie, wydaje mi się dla mnie, takie totalnie organicznie nie w porządku. Jak mówisz, że nie no, Indiana Jones jest przeciętny, ale ponieważ to jest Indiana, to daje mu automatycznie 10 na 10. To wiele gier z minionego roku rozumiem, że co, że tylko dlatego, że nie miały etykietki, wiesz, yy, znanej marki, etykietki jakiegoś znanego hitu filmowego czy, czy jakiegoś, no po prostu zostanie gównianymi grami, bo... No przecież to... rozmawialiśmy o Marvel Rivals, nie? nie? No to jest, to jest gra, która jest niesamowicie popularna, bo, bo mam postacie z Marvela. Ja, ja nie powiedziałem, że to jest 10 na 10, tylko ja powiedziałem, że jesteś w stanie na pewne rzeczy, które, które są absurdalne, na pewne no ja anachronizmy, przymknąć oko. Te, no właśnie na jedną rzecz ktoś zwrócił uwagę, okay, nie, musiałbym jeszcze raz zagrać, żeby hmm. na to spojrzeć, że, że, że indie nie, w tej grze, kiedy tam szczególnie jak tam był w Watykanie i tak dalej, to tak z, takim, z takim brakiem szacunku do, tego, do, tego, do tej instytucji, do Boga, no nie? <śmiech> tak jakby w niego nie wierzył. Znaczy on tam, tam jest w ogóle, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, bo tam na samym początku jest ta scena, jak on mówi, jak się przebiera, dostajesz ten strój, to przebranie za księdza i przychodzi ten zły ksiądz, który tam współpracuje z papieżem, który z kolei współpracuje z nazistami, już nie pamiętam jak on się tam nazywa, Indiana Jones mówi, że tu wszystko chodzi, wiesz, o Pana Boga i się żegna, ale się żegna jak prawosławny, stary, bo się żegna na prawo, a nie na, lewo stary w ogóle... A to nie, to nie zwróciłem uwagę. Nie nie uwagi. Nie zwróciłem uwagi, ja, ja to mi chodziło o to, to że, że gdzieś ktoś zwrócił uwagę na tak to, że... Się, ale wiesz, ale, ale zastanawiałem się, czy to jest mhm. specjalnie, nie wiem, żeby pokazać, że Indiana Jones jest dyletantem pod tym względem, czy to jest po to, żeby, nie wiem, zadrwić sobie, czy generalnie po to, żeby pokazać, że wiesz, że... Nie wiem o co chodzi. Mi no. się wydaje, że faktycznie, że, że jakieś takie lekceważenie, nie? Że w sensie, ale nie, że takie świadome, tylko po prostu, że dla, on, dla niego to nie ma, nie ma znaczenia, czy w lewo, czy w prawo, czy w górę, czy dół, bo nie. Ale bardziej mi chodziło o to, że. No tak, to jest ale wiesz, człowiek, sobie, że on. Który przeżył. Wyobraź sobie, wiesz, tylko wiesz, chodzi mi o kontekst, hmm. chodzi, chodzi mi o kontekst stary. No, jeżeli on próbuje udawać przed tym księdzem, że jest księdzem i żegna się jak prawosławny, to daje do zrozumienia, że. Wiesz, i ten, to, oczywiście, tamten nie zwraca na to uwagi, ale. Pff, wiesz, to się kumy się trzyma. Może jest taki tak, i te przyzwyczajenie do tego i sam tak czasami, wiesz. Lewą, prawą ręką w górę, w dół. To, to. Ale no nie okay. chodzi o to, że, że przecież Indi to powinien być z najbardziej bogoboj, bogobojnych e, osób na świecie. No przecież on przeżył kontakt z arką przymierza. Ale stary to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest też. Coś, o czym y, rozmawialiśmy ostatnio, i, i to jest takie mówienie, y, że w dzisiejszych czasach pewne rzeczy nie przejdą. Nie? Ale stary, my mówimy o latach 30. W latach 30 nikt stary nie chodził i do nowo napotkanej osoby. Nikt ze swojej orientacji... Znaczy nie, znaczy nie wplatał tego w, w, w... Tak, nie wplatał tego w, w, w normalną... Tekturę. Stary, no, ja rozumiem, że Indiana Jones obraca się w kręgach naukowców y, wyższych sfer i tak dalej, ale tym bardziej te wyższe sfery y, są jeszcze bardziej, wiesz, y, skostniałe, tak, pod, pod względem pewnych zachowań, nie? Ten wątek był tak wprowadzony, że oczywiście to, to było w tej rozmowie między przyjaciółkami, nie, bo tam Nawal z mhm. Sofii się przyjaźnią, więc, ten, więc z kontekstu to wynikało, bo ja nie widziałem innego tam momentu, w którym który to było... No ale było, stary, tam... mimo wszystko. Nie, no proszę cię, no, no nie wiem. No, no wiem, no, czy, że znaczy... Nie było ja rozumiem, tam... że oczywiście czasy się zmieniają, ja to rozumiem, stary, ale jest coś takiego jak prawda czasu i prawda ekranu, stary i tak. wiesz, i wydaje mi się, że... Yy, wydaje mi się, że znaczy, wiesz, ja bym że... bardziej chciał, żeby jednak właśnie jak, jak mają tą postać, tego sala, to żeby jego wykorzystali, bo... By, no właśnie, mimo, że też, dużo, znaczy. dużo nowych postaci wprowadzili na przykład w tym artefakcie przeznaczenia, w tym najnowszym filmie, no to jednak było miejsce dla kilku, e, jak to się mówi, kamiały, nie? I pojawił się Sal, oczywiście w bardzo marginalnej roli, no też pojawiła się Marion, nie? Bo to to jest ten taki wątek takiego e, drugiego zamknięcia tej historii, nie? No bo kryształowa chrzaszka, pamiętasz jak się skończyła, nie? Tam weselem. I, mm -hmm. i przecież e, Indiana Jones już był można powiedzieć. Jeszcze, jeszcze był w takim wieku, że mógł spokojnie, że się tak wyraźnie, nacieszyć się tym życiem rodzinnym, nie? No ale później ta, ta, ta, ta tragedia, to jaki był, jest zgorzkniały i tak dalej, no to jest to otwarcie tego artefaktu przeznaczenia. Dowiadujemy się, co się wydarzyło. No ale znowu mamy to ponowne zamknięcie i już mi się wydaje, że e, świat nie przeżyłby szóstego zamknięcia historii Indiana Jonesa. Więc jest jedynie tylko no, możliwość właśnie wypełniania tych luk. No tylko, że już bez Harrisona Forda. Nie? To już tylko komputerowo. I, i, i niestety co, coraz mniej te historie będą jakby wpasowywać się w, w, tę, w tę postać. nie One będą... Ale zresztą, powiem tak szczerze, yy, czytałem parę książeczek tych przygodowych Indiana Jones i stary, no byś, yy, nie chodzi o, o obyczajowe rzeczy, tylko chodzi o to, jaką postacią jest Indiana Jones. To to mhm. są takie książki, że szczerze mówiąc, to, że tam jest Indiana Jones na okładce, to jest tylko pretekst. To są książki przygodowe w stylu Klawa Kasslera, w stylu, nie wiem, Jamesa Bonda. Tam jest, to są jakieś motywy, w których nie ma praktycznie zagrążenia tej archeologii. Tylko Indiana Jones jest głową jakiejś grupy zadaniowej, która zajmuje się rozszyfrowaniem jakiejś agencji, jakiegoś kartelu przestępców międzynarodowych, którzy kradną jakieś artefakty i mają spotki latające. Wiesz, no takie motywy, wiesz, gdzie tam jest ten Indiana Jones, nie? Tam nie ma nic tego Indiana Jonesa oryginalnego, ale jednocześnie to jest okładka mówi Indiana Jones, jest rysunek z Indiana Jonesem, więc jak kupujesz, to skupujesz tą przygodę. I, i tu też jest ym, to tak, taki zabieg, nie? jednocześnie, mimo wszystko uważam, że tam jest więcej rzeczy, które im wyszły, niż im nie wyszły. I, i, i, i ja już nie będę chodził, dyskutował o temat mechaniki, no nie? bo to są kwestie takie, yy, yy, że się tak wyrażę, czy na przykład nie powinni pewnych rzeczy wywalić z gry, ale rozbudować na przykład właśnie te eee, elementy skradania. Te jak wygląda ten zestaw do nurkowania, co to jest? To jest dokładnie, to nie powiem, żeby nie spoilować, ale powiem, że, to jest, to, co, co myślałeś, że to, jest. to jest dokładnie to, co myślałeś, że to jest. To jest dokładnie to, co myślałem, że to jest. To teraz, do, nie wiem, kompletnie zapomniałem, stary, co? Tylko wiesz, to nie jest tak, że ty możesz tam oddychać pod wodą, e, nie wiem, bez ograniczeń. Tylko ten, ten czas bycia pod wodą ci się wydłuża. I że zamiast, na przykład, nie wiem, e, 20 sekund, możesz być, nie wiem, półtorej minuty. No, i tam są takie podwodne poziomy, gdzie tam trzeba dosyć dużo przepływać. Ale też, też to jest jakieś... Taki... Nie spotkałeś tej... takiej tej? Nie, bo ja niemki. przestałem grać, stary. Ja, tak jak ja powiedziałem, ja jakby ja grałem z kronikarskiego obowiązku i szczerze powiedziawszy, o ile jeszcze w tym Watykanie w miarę mi się przyjemnie grało, to, to w Gizie już jednak jakby już miałem dość i tak naprawdę już w, tym, w tej Tajlandii już mi się nie chce tak naprawdę, więc, więc przestałem kompletnie w to grać. Mhm. No rozumiem Zacząłem yy... grać naprawdę dobre gry z No właśnie, to ja tylko powiem w takim razie Bo w co ja ostatnio grałem I to są same małe gry, na których poświęcę Dosłownie 30 sekund No dobrze Damianie, to w co ty ostatnio grałeś w takim razie Jedna to jest gra Nie jest przed, przed yy, Paru lat? Przed, yy, przed roku? Nie To jest yy, Case of the Golden Idol Nie wiem czy, czy widziałeś yy, Grę, która wygląda jakby zrobiona była na na Amigę, czyli nie, graficz nie znam. graficznie po prostu wygląda, jakby była rysowana w pęcie, ale ma tę fantastyczną y, zaletę, że y, klimat, jaki się wolawa w tej gry, w ogóle to, to wynagradza. bo generalnie to jest gra logiczna, nie? to polega na tym, że y, mamy kilka rozdziałów i w każdym tym rozdziale musimy rozwiązać zagadkę morderstwa, ale ta zagadka morderstwa polega na tym, że na, na, na kilku planszach mamy narysowane na pewno jakąś scenkę. W tej scence e, pada kilka słów, są jakieś materiały dowodowe i my przeglądając je wybieramy, zbieramy kl słowa kluczowe, aby później te słowa kluczowe wypełnić w, w, właśnie w jakimś takim y, formularzu, no nie że osoba o nazwisku takim i takim, no nie? w dniu takim i takim, w miejscu takim i takim i to wszystko, no nie, musisz wypisać sam, nie? Masz po prostu puste pola. I się świetnie bawiłem i to jest prosta mała gra I teraz wyszła druga część, znaczy prosta mała gra, to jest w ogóle, nie wiem, oksymoron, bo w sumie nie jest taka mała, bo w tej pierwszej części masz trzy duże rozdziały i te rozdziały, przepraszam, nie rozdziały, tylko trzy jakby historie i ta pierwsza historia to jest w ogóle taka E, właśnie w, e, w klimatach e, nie powiedziałbym właśnie, że, jakby to umieścił, w którym tam wieku, no, nie? no ale taki e, czas e, szpady i, i nie wiem, taki bardziej XVIII-XIX wiek, nie? I generalnie jakieś tajne stowarzyszenie, e, jacyś ludzie, którzy, którzy nie mogą się dogadać, kwestia właśnie tego złotego bożka, który ma jakąś taką tajemniczą, tajemniczą moc. I ta indryga jest e, przedstawiona w dziesięciu rozdziałach i epilogu. I rozwiązanie tego, tej, tej historii, tych wszystkich tych, no to, to stanowi wyzwanie, i później jeszcze mamy dwie takie dodatkowe historie. I y, muszę przyznać, że czasami musiałem jakby sposobem rozwiązywać niektóre te, te, te historie, bo tam jest taki system delikatny podpowiedzi, że e, jeśli mm, gra, na przykład jeśli stworzysz, wypełnisz cały arkusz, i jeśli jedno lub dwa słowa e, są niepoprawnie, to ci gra to zasygnalizuje. Ale jeśli na przykład więcej słów jest niepoprawnie wpisanych w te, te, te, w, w te kratki, w te puste miejsca, no to masz komunikat, że w, w, większość pól jest, jest zła. I możemy skorzystać z podpowiedzi, mamy je trzy na tą planszę, w której y, podświetlają się nam te dobrze już wybrane y, miejsca. No nie? Więc już mamy jakąś taką podpowiedź. I to jest, to jest coś, co wiesz, y, grałem na iPadzie, bo y, gra jest w cudzysłowie za darmo, jeśli masz abonament Netflixa. I teraz wyszła druga część, Case of the Golden Idol, już It's z lepszą grafiką... Rise graf... of the Golden Idol. A, Rise, tak. Yy, z lepszą grafiką, już taką bardziej rysowaną i też już w innych klimatach. I, to, yy, i, I też nawet mi się nawet bardziej już podoba, bo tamta naprawdę ma taki fajny klimat. I ona wyszła w listopadzie, to jeszcze możesz ją uznać za grę roku. No to musiałbym skończyć przynajmniej e, tą jedną historię, no nie, bo... bo... Yy, bo to jest tak, że kilka wieczorów mi to, to zajęło. To nie jest tak, że możesz sobie siąść z mostu. Yy, gra ma w ogóle polską wersję językową, co jest o tyle ciekawe, że tak jak wspomniałem, kiedy masz po angielsku, nie, to nie musisz pisać, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, wiesz, znaczy bezosobowo mhm. yy, te zdania są tworzone. A tutaj musieli taki myk zastosować, że osoba o nazwisku, nie? Zamiast po prostu, żeby było tylko miejsce na imię i nazwisko, nie? Tylko musiała być osoba o nazwisku. I wtedy miałeś te miejsca, nie? ale świetna, świetny pomysł na taką grę, nie spotkałem wcześniej się z, z, z nim, więc bardzo oryginalna, no i ten, ten Rise of the Golden Idol jest jakby kontynuacją tego pomysłu, wiele rzeczy rozwija, na przykład w, w wersji tej pierwszej musiałeś na każde takie kluczowe słowo, które było oczywiście podkreślone, więc nie było tak, że, że to była jakaś taka komplikacja, musiałeś klikać, nie? Oprócz tego, że czytywałeś te wszystkie notatki, jakieś listy, musiałeś to poukładać sobie, no to jeszcze musiałeś klikać na te słowa kluczowe, żeby one się zapisały do tego twojego notatnika. Tu automatycznie, jak wchodzisz do okienka, gdzie jest na przykład, nie wiem, 6 kluczowych, no to gra zakłada, że i tak byś na nie wszystkie kliknął, więc ona ci je szczytuje i, i to jest super. I to jest naprawdę gra, o której już wiele razy pewnie w różnych miejscach słyszeliście. Ja polecam ze względu na to, że jeśli macie konto Netflixa, macie, nie wiem, iPada, albo macie, nie wiem, tablet z Androidem, to, to, to warto w tę grę zagrać. Druga mała gra, to też był taki hit e, z, z poprzedniego roku, koniec 2024, tylko 2023, e, Dredge. Nie wiem, czy, czy kojarzysz tę grę znowu. Coś kojarzę, ale nie grałem. No dredge, to, jest, to jest historia, no, wcielamy się w, w, w rybaka, no nie, jak to nazwać, no nie. Mamy mały kuter rybacki i w takiej yy, no, grafice cell shadingowej, dosyć ciekawej, no nie, pływamy sobie po takim, takim morzu wokół takiego miasteczka wysepki i łowimy, czy tam łapiemy, nie wiem, ryby. I to jest ten taki pierwszy element tej, tej gry. Te ryby sprzedajemy, Spłacamy dług burmistrzowi, który nam, nie wiem, podnają tą, tą łajbę, a ile jednocześnie właśnie za te pieniądze, które, które zdobywamy, możemy rozbudować tą naszą łajbę, ten nasz kudr, e, polepszać silniki i tak dalej. Później dochodzą takie elementy, właśnie, że oprócz tego łowienia ryb, które jest takie, polega na, na, na klikaniu w odpowiednim, wiesz, taki po prostu pojawia nam się kółko i musimy w odpowiednim momencie wciskać przycisk, żeby albo. Trafiać w szczelinę, która jest zaznaczona na, na tym kółku, nie? bo to się po prostu kręci dookoła. Albo musimy omijać przeszkody, kiedy na przykład wyciągamy jakieś rzeczy nie? Z, z, z tego, bo oprócz łowienia ryb możemy na przykład nie? wyciągać jakieś fanty, jakieś, jakieś, jakieś elementy zniszczonych wraków, jakichś statków i e, e, znowu z tych elementów e, możemy tworzyć ulepszenia. Nie? To oczywiście te wszystkie warsztaciki i tak dalej, co na tych wyspach po pewnym czasie zaczynamy eksplorować ten świat, no, no to takie małe morze, są nowe wyspy, są nowe wyzwania, są nowe zadania, bo dostajemy od ludzi, powiedzmy, zadanie, że chcemy taką i taką rybę, albo chcemy to i to, albo interesuje nas to i to, więc robimy takie różne też zadania, ale jest myk w tym wszystkim, tak, że to nie jest tylko taka gra, w której my pływamy i, i, i łowimy te, czy, czy łapiemy te ryby, ale jest element właśnie ten, tego, tego delikatnego horroru. Bo jest w grze cykl dnia i nocy i wszystko, co właściwie robimy, oprócz tego, że jak, chyba jak, jak nic nie robimy, to czas nie leci. Ale łowienie ryb, przebywanie, tam robienie czegoś zawsze nam zajmuje trochę czasu i musimy, kiedy już się robi ciemno, do jakiejś przystani dobić i się drzemnąć, bo jeśli, się, jeśli tego nie zrobimy, to zaczyna się pojawiać takie wielkie oko yy, tam w okolicach właśnie tego, tego odmierzacza czasu. Nie? No, nazwałbym go zegarem, no ale to jest takie dosyć specyficzne, bo to też pokazuje porę dnia. I jeśli yy, no, jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, no to mamy jakby zwidy. I to jest takie wymieszanie tego, że czy to jest prawdziwy horror, czy nie, czy to, co nas złapało, czy to, chce nas zniszczyć, ten potwór, to on istnieje naprawdę, czy to jest element naszej wyobraźni. Oczywiście ja dopiero poświęciłem tej grze kilka godzin. Tam odkryłem parę innych wysp, zacząłem właśnie, już już parę lat zginąłem, bo mnie coś zaskoczyło, ale to jest taka prosta, bardzo sympatyczna gra, w którą można się wciągnąć, tylko też złapałem się na tym, że, że nie ma takiego większego wyzwania, że to jest taka gra w stylu FedEx, czyli popójn tu, zrób to, poszukaj tam, zrób to. Taki e... zabija czasu. Tak, zabija czasu, ale no po prostu tak mówię, no nie ma takiego wyzwania, że, że nawet to wyzwanie, że tam masz ten element, yy, że musisz kliknąć, czy tam, yy, przyciskać się w odpowiednim momencie, żeby, żeby odnieść sukces. No bo wiesz, no bo chodzi o to, żebyś też szybciej łowił, nie? Bo, ten, bo czas to pieniądz. Więc nie, mógłbyś teoretycznie nic nie robić i tę rybę złapać, ale no są yy, ryby yy, wyjątkowe i one są tam oznaczone, że to jest jakaś taka dziwne, taka wyjątkowa sztuka, no nie, że złapałeś po prostu taki aż trofeum. Nie? A możesz też yy, złapać mutanty i są, są yy, smak, nie wiem, czy smakosze, ale są yy, amatorzy tych, tych zmutowanych ryb i tych zmutowanych ryb jest mnóstwo i też możesz je zbierać. Tylko tak mówię, no pływam Zobaczyłem różne rzeczy, ten progres jest, aczkolwiek y, ja widzę, ile, ile pewne rzeczy jeszcze mi zajmą, więc po prostu doszedłem do wniosku, że, że muszę na chwilkę to odłożyć, bo, bo, bo się wciende. No były takie dwa wieczory, że, że tylko sobie tą pływałem, tą ówdeczką, robiłem te różne rzeczy, zwiedziłem no naprawdę y, sporo miejsc, i tam doszedłem do takiego momentu, że wiem, że tam już musiałbym w cudzysłowie nagrindować. Tam musiałbym bardzo dużo czasu spędzić, szczególnie, że jeszcze. Wymagane jest, żeby na przykład, nie wiem, jakąś rybę dostarczył, która pojawia się tylko w nocy i w określonym miejscu, więc musisz znaleźć to miejsce i musisz też tam być w nocy, więc to chodzi o to niebezpieczeństwo, więc to, ale taka sympatyczna, naprawdę fajna gra. I jeśli byłaby w jakiejś promocji, ja oczywiście. Yy, no... Jest w PS Plusie. Yy... No, ona była niedawno w tym, yy, w gaming, w tym, tym, w prime, nie? W tym, tym yy, grobowym. co dają gry za darmo, nie? Więc. Stąd ją, z tą ją mm, dormałem, nie? Ale ona no była hitem. Ja pamiętam, że w 2023 to, to, to wiele osób po prostu mówiło, nie no, drecz, no to musisz zagrać, bo tam w ogóle jest Twist, wiesz, jakiś taki fajny zaskoczy cię, zobaczysz, że no nie. Ja, ja nie wiem, czy oprócz tego Twistu z tym horrorem, no nie coś jest więcej, ale gra jest e, sympatyczna, nie? Tak naprawdę e, spoko. No i taka trzecia mała gra, ale to jeszcze? właściwie też, no ale to jest jeszcze, jeszcze mniejsza. Stories Untold i dopiero zagrałem w pierwszą, w pierwszą historię i pamięci, że bawiłem się przed nią, bo to był po prostu y, taki horror, gra tekstowa, ale na takiej zasadzie, że y, widzisz realistycznie oddany komputer taki, wiesz, stylizowany na ZX Spectrum y, Plus 2 z, z kasetą magnetofonową i masz taki monitor y, monochromatyczny tylko właśnie nie pamiętam czy bursztynowy czy, czy zielony, tak jak z tamtych pamiętnych czasów. I po prostu robisz taką... Później się okazuje, że jest twist w tym, nie? I to jest bardzo prosta, krótka gra e, tekstowa, ale tak tych stories on jest kilka i tam po prostu kolejne są już bardziej skomplikowane e, i ja bardzo polecam, nie? żeby ktoś się zainteresował taką... E, jak chciałby jakąś historię e, z dreszczykiem, ale, ale z twistem dodatkowo z fajnymi zagadkami, no to Stories Untold polecam. No i to jest to, jest to moje granie właściwie, bo większość czasu to, to, to czytałem, oglądałem filmy i, i no dzisiaj to już chyba nie będzie czasu za bardzo na, na koncie kulturalny, ale chciałbym, już powiedzieć, która gra tak naprawdę skradła ci ostatnio serce i, i, i co, co ostatnio ty grywasz cyfrowego? No, ja, jak zwykle z wrodzonej przekory, jak powiedziałeś, że bo jakby nie, nie miałem w ogóle nam zamiaru grać w tą grę i pamiętam, że jak, jak powiedziałeś, że na pewno nie uwzględnisz tej grze w swoim zestawieniu za 2024. <grym> I, I potem się okazało, znaczy nie uwzględniesz, bo po prostu w nią nie zagrasz, czy, czy nie zagrałeś mhm. y i na pewno, i, i wydaje mi się, że też no, Rafał mówił, że też w nią nie zagra, że zagra być może kiedyś tam w przyszłości, bo jakiś tam znajomy jego gdzieś tam być może mu pożyczy, a być może w końcu kupi. Y no to ja sobie pomyślałem, że ponieważ mam tego PS Plusa maksymalnym, w maksymalnym pakiecie, y to spróbuję... Yy, skorzystać z tej możliwości yy, grania w triale, czyli wiesz, jakby nie musi istnieć demo danej gry, po prostu w najwyższym pakiecie PS Plusowym dostajesz dostęp do dwugodzinnego triala do, do, do niektórych gier. Yy, no i spróbowałem Black Me Wukong. po prostu. Uuu. Stwierdziłem, że, że wiesz, że zobaczę z czym to się je. nie? Podobno taka seksistowska gra i w ogóle, i, i taka niedobra, i... Chińczycy tam. się burzą, że przegrali z tym, zastrobotem. Tak, i... i... No, no i co? I odbiłeś i, się, i... mówisz, kurde... Nie, no, nie, ściągnąłem, słuchaj, ściągnąłem y, tego triala, zacząłem grać, i w zasadzie po godzinie kupiłem. Aha, czyli nawet nie wykorzystałeś tego triala do końca nic. Nie. Nie, nie, nie było nie, tak, nie. że... Bo wiesz, bo niektórzy mówią, że zobaczysz, no nie, po dwóch godzinach ta gra się rozkręca, no nie? Przechodzisz te dwie godziny i jeszcze się nie rozkręciła, a to już się gra, gra stary, rozkręciła od, od pierwsza, minuty. Pierwsza rzecz, która mnie y, od razu jakby urzekła, to jest to, jak się ta gra zaczyna, stary. Czyli siedzi sobie ta małpa w tym menu, naciskasz guzik i po prostu jakby... Y, nie y, Ta małpa nagle mówi, dobra, no to bierze tego kija, mówi to, ja teraz idę się tam z nimi rozprawić, idzie w te chmury walczyć z tymi innymi, że tak powiem, jakimiś tam bóstwami czy, czy tymi jakimiś mhm. tam divine, coś tam. Przegrywa oczywiście, po czym się okazuje, że to jest opowieść starej małpy, która opowiada młodym małpom, że właśnie i to był Łukąk, i on właśnie zginął i te jego kawałki się rozrzuciły po całym świecie i teraz ty jesteś tym przeznaczonym i twoim zadaniem jest zebrać te jego kawałki, nie? I jakby z jednej strony, wiesz, w tej, w tej sekwencji walki na samym początku otwierającej dostajesz coś w rodzaju takiego, yy, twórcy uchylają takiego rąbka, tajemnicy, co będzie, jak będziesz miał naprawdę rozwiniętą postać, nie? Jakby czego się mhm. możesz spodziewać po gameplayu i to trwa, i to jest, wiesz, to trwa powiedzmy jakieś tam pierwsze, nie wiem, 10-15 minut, yy, a potem już oczywiście jesteś tą początkującą małpą, która nie ma żadnych zdolności i musisz tam jakby, wiesz, wszystko rozwijać, nie? No i tak zacząłem sobie grać w tą grę, lać tych, te mopki, walczyć z tymi bosami, którzy tam się jakby pojawiają. No i mi się to po prostu podoba, stary. Mhm. Uważam, że to jest, już tak spojlując, uważam, że to jest bardzo dobra gra, stary. Mhm. No I bo... wydaje mi się, mhm. i wydaje mi się, stary, jakkolwiek coś we mnie się burzyło, jak znowu na ostatnim podcaście tak łatwo nazwaliście Astrobota popierdółką, no Astrobot to nie jest popierdółka, to jest, to jest po prostu gra, być może nie dla ciebie, ale to jest bardzo dobrze zaprojektowana, bardzo, bardzo dobra platformówka, w której nie ma może przemocy. Muszę sprawdzić, czy powiedziałem popierdółką, bo to wiesz... Rafał tak naprawdę Szycha, nasz znajomy, więc i, i to było dla mnie takie, wiesz, mhm. już nie chciało mi się dyskutować, ale tak sobie pomyślałem, kurde, no, no. nie, no. No ale teraz, tak to, to, to zanim, zanim jeszcze głębiej wejdziemy w dyskusję o temat Black Myth Wukong, mhm. to czy teraz, mając to pełne doświadczenie, grając i w robota i w Black Myth w Wukong, to czy nie uważasz, że jednak ograbiono twórców z, Overwhelmingly Positive, nie, z Game Science z, z, z tej z tej nagrody za najlepszą grę roku. Czy ona się jednak Black Myth Wukongowi nie należała? Ja nie wiem, stary, czy Black Myth Wukong, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, ja nie wiem, czy Black Myth Wukong będzie moją grą roku. Mhm. I czy będzie w ogóle jakoś wysoko na mojej liście. To tak, żeby dodać trochę pikanterii mojej wypowiedzi. Ehm, nie Natomiast się. Mnie. Natomiast, ale nie spodziewałeś się, że będzie, czy że nie czy, że Nie, będzie? nie, wydawało mi się, bo no, tutaj trochę tak gram, ale, bo, bo oczywiście to nie jest tak, że my nie rozmawiamy ze sobą i tylko rozmawiamy, w, tylko rozmawiamy w, na nagraniach, ale no, byłem przekonany, że, że ta gra, no, bo jest jakimś takim swoistym odkryciem dla ciebie, właśnie będzie raczej wysoko, bo też nie chcę zdradzać tego, tego wszystkiego, co rozmawialiśmy. Pewnie wysoko do Wysoko będzie. Myślę, ale, że wysoko ale, ale byłem przekonany, że, że, że miałeś takie wrażenie, że właśnie że tej grze nawet się więcej należało niż, niż dostało. No, powiem ci tak, jeśli chodzi o The Game Awards, i to, to, to, to uważam, że to było nie fair, delikatnie mm -hmm. mówiąc. Wydaje mi się, że wiesz, robocik jest super grą, jest bardzo fajną, bardzo fajną grą, bardzo, bardzo ładnie zaprojektowaną, ma bardzo dużo fajnych motywów, nawiązań i tak dalej. Do, do, do Gersony jest takim mrugnięciem oka do graczy, jest, jest rozwinięciem tak naprawdę pewnych pomysłów w gruncie rzeczy z pierwszego astrobota, tego darmowego, który był na każdej konsoli. Mhm. Ale wydaje mi się, stary, że naprawdę no, taka zwykła ludzka uczciwość, po prostu ilość pracy ilość, yy, yy, yy, wiesz, tej, tej, tego serca, te, znaczy serca to nie, no bo wiadomo, w Robociku też to jest, ale ilość tej pracy, wiesz, przekładającej się na długość, złożoność, wielość, na mechaniki i tak dalej, i tak dalej, no to, stary, no to nie można nie docenić takiej gry. Mhm. Wiesz, znaczy ona jest, dostała jest... tylko tą nagrodę za najlepszą grę akcji, no nie? Tak, ale to jest trochę tak, wiesz, to jest trochę tak jak z, z Oscarami, nie? że jakby bardzo często było w Oscarach, nie wiem jak jest teraz, bo tego nie śledzę, ale kiedyś, jak jeszcze byłem wielkim pasjonatem kina, to Oscary na przykład za zdjęcia mogłeś być pewien, że Oscara za zdjęcia dostanie operator, który musiał wykazać się czymś ekstra, czyli ja pamiętam, że nie pamiętam, ktoś mnie najwyżej poprawi, ale wydaje mi się, że Oscara dostał operator, który fotografował ten film o statkach z Raselem Crow, nie wiem, na krańcu świata, czy coś takiego, coś nazywało, nie? Co Master gdzieś tam and Commander, a... tak. tak. Master and Commander, dokładnie. No, nie wiem, XIX wiek, czy XVIII wiek, wiesz, te, te, te, ta, ta epoka i, i, i tak dalej. I on dostał Oscara, dlatego że to było szalenie trudne fizycznie, żeby wiesz, tam ta woda się leje, te statki, to wszystko, więc jakby był ten dodatkowy walor, bo wiadomo jest, że zdjęcia jakby warsztatowo wszystkie były świetne. I mam wrażenie, że tutaj jest ten sam case. To znaczy, no stary, ja rozumiem, no Astro jest super, nie? Ale to jest gra, którą może zrobić 10 osób, w cudzysłowie. Mm -hmm. Natomiast Black Myth: Wukong to jest gra, do której naprawdę włożono ogromną ilość pracy, stary. Kurde, to jest też ciężko w to uwierzyć. Ja w tej grze po, 40, po 39 godzinach, które na razie z nią spędziłem, nie ma w tej grze takiego recyklingu bossów. No takiego, właśnie, bo jak wygląda ja struktura tej gry? Bo ja na początku myślałem, że to jest, e, oczywiście e, mówię to z takiej perspektywy e, osoby, która nie zagrała, ale tak mhm. mi się wydawało, że z tego, co widziałem, jak ona wygląda i tak dalej, że to jest taka gra, e, no użyję tego słowa, no nie tego, chciałem, że to że taki source -like, nie czyli chodzisz, tam eksplorujesz i tak dalej, nie no i masz tych bossów, a nie zgadza się, co, bo co to jest takie, to jest wiesz, tak od bosa do bosa, nie? To chyba jest taka To jest studia. od bosa do bosa. Lewele są, czy te plansze są rzeczywiście ogromne i, i. Ale to są plansze po prostu ogromne. I one są stosunkowo korytarzowe, aczkolwiek to jest też tak, że co chwila dochodzisz do takiego punktu, że masz rozwidlenie. I teraz możesz sobie pójść w lewo, prawo i do końca nie wiesz, gdzie powinieneś pójść, bo gra ci też nie prowadzi. Nie masz znacznika, który ci mówi: Okej, okay, to musisz iść tą ścieżką, nie? Tylko to jest bardziej na zasadzie, dochodzisz do tego rozwidlenia i teraz sobie idziesz i nagle może się okazać, że jak pójdziesz w lewo, to to nie jest tak, że idziesz w lewo 10 metrów i masz, wiesz, ślepy zaułek i ewentualnie jakiegoś opcjonalnego bossa, którego rozwalasz i aha, dobra, to wracam na główną ścieżkę, to teraz pójdę środkiem albo teraz pójdę w prawo i scenariusz się ewentualnie powtarza, no dobra, czyli trzeba było iść środkiem. Tylko to jest tak, że idziesz w lewo i nagle się okazuje, że idąc w lewo, ten level się rozwija, rozwija, rozwija, rozwija, wiesz, są kolejne odnogi, kolejne rozgałęzienia i tak dalej, i tak dalej. Więc to, jest, to nie jest otwarty świat, ale rzeczywiście to jest ogromny e, ogromny level, ogrom, ogromna plansza. E, w ogóle ciekawostka śmieszna, że e, jakby na początku ja w ogóle nie, zaje, jakby nie miałem mapy e, w, w, na początku drugiego rozdziału i naciskałem wiesz, e, ten, ten touchpad na napadzie do PlayStation, żeby mi się wyświetliła mapa i gra mnie informowała, że nie, od, nie zdobyto jeszcze mapy danego obszaru. No i tak sobie myślałem, aha, no dobra, to pewnie jest jakiś tam quest albo muszę tam kogoś zabić i, ten, i ta mapa mi się pojawi. A potem się okazało, zupełnie przez przypadek, bo oczywiście nic takiego się nie zadziało, że w tych kapliczkach, które co jakiś czas stają na twojej drodze, gdzie de facto sobie sejwujesz progres możesz kupować składniki tam do mixur, do tych różnych wiesz tam rzeczy, które wytwarzasz i tak dalej. I okazuje się, że tam możesz też kupić mapę. No i oczywiście od tego momentu w każdym kolejnym rozdziale, stary, jak się zaczynał, to pierwsze, co robiłem, to kupowałem tą mapę, nie, żeby no rozumieć, tak. bo to trochę pomaga. Bo te rzeczywiście plansze są rozległe i, i rzeczywiście takie wiesz yy, yy, dziwne. Natomiast do, wracając do, do, do tego, co mówiłeś na początku, czy to są Solsy, wiesz... Souls-like, souls-light, co definiuje soulsy dla ciebie, że zadam takie pytanie? Znaczy klasyczne takie dark souls czy demon souls, no to zawsze to było tak, że to był miks takiej fenomenalnej eksploracji powiązanej z tym, że te miejsca, no nie, one... No, tam wiele elementów jest, powiedzmy, takich takich No nie, ale co to definiuje, też to, ja się z... nad tym zastanawiałem. Wiesz, ja tak, ja tak myślałem. Tym, znaczy, pierwsza to... to jest eksploracja swego mhm. czasu. Druga to jest jednak to, ten sposób levelowania, czyli od tego ogniska do ogniska, od jakiejś kapliczki do kapliczki, czyli zdobywasz te dusze, ale kiedy giniesz to je tracisz mhm. i masz tą opcję powrotu do nich, ale jak znowu zginiesz to tracisz wszystko. Czyli nie ma mhm. takiego równego progresu, że za każdym razem jak kogoś zabijesz, to dostajesz mhm. doświadczenie i ono ci się od razu odkłada, i, I jak w, w klasycznych grach RPG, tylko jest ten element, właśnie, że, że jest to zagrożenie, że zawsze podejmujesz to ryzyko, bo a i jeszcze dalej pójdę, a jeszcze dalej, a później się okazuje, że giniesz i e, duszę tracisz, ale wszyscy ci przeciwnicy się odradzają, no mhm. a trzeci, no to to jest ta walka i, i, i wyjątkowo, właśnie, no, potężne, monumentalne, więc potyczki z bosami niektóre który jesteś w stanie później rozpamiętywać jako bardzo istotne dla ciebie kiedy udało ci się na przykład no za setnym razem. To ja ci powiem, że yy, to ja ci powiem, że ja bym się z tobą zgodził, aczkolwiek moim zdaniem dla mnie osobiście naj, najważniejszym elementem definiującym Souls-like'i jest to co wymieniłeś w środku, czyli jednak to, że coś tracisz. Że moim zdaniem nie ma Souls'ów bez jakiejś formy no nie wiem, nie chcę powiedzieć ukarania gracza, ale ja, ja jakiegoś takiego, jakiejś takiej straty, czyli straty w postaci... Musi być jakaś stawka, musi których, być jakieś ryzyko. Tak, których, których, których nie zdążyłeś przydzielić, nie? No, do, do tych parametrów. Bo wiesz, trudni bossowie, myślę, że są dziesiątki gier, które nie są sousami i, i mają trudnych bosów. Eksploracja, są setki gier, które są nastawione na, wyłącznie na eksplorację, stare. więc więc moim zdaniem ja w ogóle tak sobie myślę, że w tej grze, stare, ja widzę wpływy, jak jest medytacja, to automatycznie, bo tam są takie sekwencje, że znajdujesz miejsca, w których bohater może medytować nie? i wtedy słyszysz te charakterystyczne dźwięki wiesz, dla medytacji i ta kamera pokazuje w różnych ujęciach tego bohatera, który sobie medytuje. Ghost of Tsushima. Otwieranie skrzyń, stare, wyciąganie. No nie wiem, animacja jest praktycznie żywcem wyjęta z God of War Nie ma tu żadnej formy karania gracza, stary. Jeżeli zginiesz, to się odradzasz w ostatniej odblokowanej kapliczce, nie tracisz żadnych expów, nie ma żadnego podnoszenia swojej duszy. Moim zdaniem to jest klasyczny slasher, yy, tylko oczywiście mm -hmm. tutaj nie walczysz mieczem, tylko tą, tym kosturem. Yy, klasyczny slasher w stylu God of War'a z dużo lepiej zrobioną walką moim zdaniem, dużo bardziej dynamiczną i jak mało która gra, to jest, to jest tytuł, w którym możesz czytać z zachowania przeciwnika w trakcie walki albo uczenia się, wiesz, pierwsze kilka podejść do bossa, no jeżeli nie czytasz żadnych poradników, nie patrzysz na filmiki na YouTubie, no to tak naprawdę możesz czytać z ruchów yy, i zachowań tego przeciwnika, uczyć się, wiesz, oczywiście yy, pewnie do jakiegoś stopnia było to w solsach, yy, nie wiem, w Eldenie, w God of Warze i tak dalej, ale mnie uderzyło to, że tu jest to bardzo plastycznie pokazane. Jest to bardzo bardzo takie zauważalne, bardzo widoczne wiesz dla, yy, dla gracza, więc wydaje mi się, że tak bym powiedział. I yy, moim zdaniem to nie są solsy. Walki mm -hmm. z bossami oczywiście czasami są mega trudne i jest taki, na przykład ten pierwszy taki naprawdę boss, który, yy, nie wiem, ze 40 razy stary pewnie do niego podchodziłem albo i więcej, chociaż też po prawdzie podchodziłem do niego, dlatego, że grałem w streamingu, sobie streamowałem, mm -hmm. wiesz, bo, bo byłem poza poza domem i sobie streamowałem z PlayStation. No i wiesz, i to zawsze, oczywiście ten streaming, wszystko było ok, ale mimo wszystko to, jest, to są zawsze jakieś mikroopóźnienia, więc żeby wykonać ten doskonały unik, no to, to, to coś, aczkolwiek na tym streamingu przeszedłem tego bossa w końcu, za którymś tam razem. Więc e, i to był ten, ten tygrys taki, nie, który jest w drugim hmm. rozdziale. A jak, jak na przykład nie wiem, zginiesz z tym bosem, to dużo masz. do dobiegnięcia do Nie, bo do masz niego? kapliczkę stary pod samym bosem. Akurat w przypadku to... tygrysa, to masz kapliczkę pod samym bosem, stary. Hmm. I, I co więcej, stary, tu jest tak, że y, ci wrogowie się nie respawnują. To znaczy, ja do końca tego nie zbadałem, wiesz, nie, nie, nie zastanawiałem się nad tym, nie, nie, nie patrzyłem, jak to wygląda, ale to jest. Mam wrażenie, że to jest tak, że jeżeli pokonasz yy, bossa w danym takim podregionie, albo y, czy sub-bossa, czy jakiegoś takiego bossa opcjonalnego, czy jakiegoś silniejszego przeciwnika, to automatycznie stary te respawny się wyłączają. Nie ma respawnów. Mhm. I, I wtedy po prostu, wiesz, jak mimo że jestem teraz tam, nie wiem, w czwartym rozdziale, no to mogę w dowolnym momencie się cofnąć do każdego poprzedniego, ale bardziej nie na zasadzie, że do rozdziału, tylko do mapki. I jak się wracam do tych mapek niektórych, to tam jest pusto, stary, zasadniczo. Aha, tam czyli nie da się jakoś specjalnie grindować, nie? Nie, znaczy grindować dopóki, dopóki są te bossy, dopóki są przeciwnicy, których... Ale wiesz, stary, ta gra jest ogromna pod tym względem, bo to nie jest tak, że... Idziesz i jest boss, idziesz i jest boss. To znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony mimo wszystko jak idziesz za pierwszym razem, to, to czasem łazisz, łazisz, łazisz, łazisz, łazisz. Pokonujesz dziesiątki przeciwników po drodze, którzy nie są jakimś szczególnym wyzwaniem, stary. To nie są soul, soulsy, bo w soulsach, wiesz, znowu możesz zginąć od yy, najprostszy... tu też niby możesz zginąć, ale to naprawdę musiałbyś być totalnym jakimś nie wiem... Lorenzo Lamas. Dokładnie, stary. Jakimś totalnym, wiesz, już nie chcę używać słów, no ale natomiast generalnie stary to, to, to czegoś takiego nie ma to jest, to jest po prostu moim zdaniem to jest taki typowy slasher natomiast dodaj do tego jeszcze fabułę, która jest opowiadana bardzo zdawkowo, oczywiście są te filmiki są te filmiki na silniku z jakiejś z bosami, i tak dalej i pod tym względem jest tego więcej niż w Eldenie, ale w dalszym ciągu to jest wszystko zdawkowe, bo ja nie znam podróży na zachód, nie? To jest ponoć jakaś tam tak. wiesz, Iliada y, świata... Y, no Journey azjatyckie. to the West, so, Ale pamiętasz tą grę taką... Y, y, z, y, no bo to jest... No bo to tak jak mówisz, no to jest klasyka, nie? Ale mm -hmm. ona już dosyć często była wykorzystana. Ostatnia gra jak się, z, tym, z tym z tym, aktorem, y, co zawsze y, robi te y, motion capy takie do Golluma i tak dalej. Jak się nazywa ta gra? Serkisem, ale nie tak. wiem, która to jest... Y, Heavenly Sword? Nie, nie, nie, nie. Kurde. To... Jenny, ty, ty, ty, czekaj. Ja, ja znajdę, bo ja, ja pamiętam, że była gra, gra wideo właśnie mhm. i teraz mi wypadło z głowy. No ale wiesz, jakby wracając do tego, to, to jakby to wszystko jest. Do tego tam jest, wiesz, ta mitologia buddyjska, te wszystkie elementy, które są bardzo nietypowe, bardzo inne dla nas, dla naszej kultury, dla, dla kultury zachodniej. I wiesz, i, i tak naprawdę yy, ja przynajmniej miałem takie doświadczenie, okej, okay, momentami to jest równie creepy jak Elden Ring. Tylko różnica jest taka, że Elden Ring został wymyślony na, wiesz, yy, desce kreślarskiej yy, Martina yy, fabularnie, a, a to jest po prostu zaczerpnięte, wiesz, tak. w, w, w, jakby w czymś, co, co jest jakimś tam tekstem kultury. No, tak, znalazłem, tego... yy, przepraszam, no. tylko w, żeby już nie, nie zostać tego w powietrzu, mhm. Ninja Theory zrobiło grę Enslaved Odyssey to the West i ona była okay. tak luźno oparta Rozumiem. właśnie na, na, na, okay. na tej książce Journey to the West. No ale wiesz, wracając znowu do do, yy, yy, do, do tej Ukonga. małpy. Jak, tak, jak to mówi moja żona. Yy, wiesz, to jest też tak, że między tymi rozdziałami oglądasz takie krótkie filmiki, które są w jakimś sensie zapowiedzią tego, co będzie dalej, yy, albo jakimś tam podsumowaniem tego, co było wcześniej, nie? I stary, każdy z tych filmików jest zrobiony w innej technice. Po pierwszym rozdziale film animowany. Po drugim rozdziale yy, Miś Koralgor, stary, yy, czy tam Kolargol, nie wiem, jak on się nazywał, nie? Czy Kubuś Puchatek, dosłownie. Kukiełki, ta, tak. sama, ta sama technika poklatkowa, wiesz, laleczki no. i tak dalej. Być mhm. może to jest zrobione całkowicie cyfrowo, ale... Wygląda, jakby to było zrobione właśnie w tej technologii. Kolejny rozdział, klasyczne anime azjatyckie. Wiesz, także to jest to jest też... I, i, i słuchaj, każdy z tych elementów może funkcjonować, moim zdaniem, mógłby spokojnie funkcjonować, jako po prostu krótki filmik na YouTubie, stary. Czy krótki filmik, wiesz, w takiej przestrzeni kulturowej, nie? nie wiem, kinowej czy jakiejś, nie jako krótkometrażowy filmik, zrobiony naprawdę z niezwykłą starannością, z niezwykłą jakością, stary. Graficznie ta gra wygląda niesamowicie. Wiesz, gdybym zagrał w tym roku w dwie gry, Indiana Jones i Wukong, to takie nie wiem, chyba napisałem ci to, to stare, to nie byłoby co zbierać z Indiana Jonesa, bo Indiana Jones to jest po prostu nudne jak flaki z olejem, zachodnie podejście do tworzenia no gier. To jest taki ISS Vanguard, po prostu, gdzie jest ważna historia, trochę mniej mechanika. A Wukong, z tego, mm -hmm. co mi się tutaj jawi, to jest gra, która jednak ta tak. mechanika jest mega istotna. No i jest, bardzo. chociaż wiesz, te, też mówię, No to jest bardziej slasher, to nie jest, to, to nie jest, wiesz, ja nie lubię mechaniki Eldena tak naprawdę, mówiąc zupełnie, że nigdy nie byłem dobry w Elden Ringa, mimo że tam spędziłem dziesiątki godzin, ale, ale to bardziej dlatego, że wiesz, że jakby też ta gra specjalnie nie uczy graczy i, i ja nigdy nie lubiłem grać jako taki tank, nie? Mhm. Tam... No, ale w Eldenie masz chyba tą, tą, tą różnicę przede wszystkim, że Możesz sobie stworzyć postać pod siebie, a tu rozumiem, że ten... Bo powiedziałeś, że, że jest ta broń tego, tej, tej małpy. Mhm. To jest tak. jedna, jedyna broń, tak? Nie ma innej Jedna, broń. jedyna broń, natomiast masz, yy, masz jakby trzy postawy. I powiedzmy, masz taką postawę, która odpowiada yy, walce, yy, jakby sile ataku, czyli wiesz, zadajesz naprawdę mega mocne ciosy, możesz je doładować i one są mega mocne. Masz taką, która jest powiedzmy gdzieś po środku, która bardziej koncentruje się na tym, żebyś e, m, trzymał tego przeciwnika na dystans, unikał, i tak dalej. I, i masz jeszcze postawę taką, która jest e, powiedzmy, czymś w rodzaju ataku dystansowego, ale nie do końca. Dlatego, że to, to nie jest tak, że ty nagle ten zasięg ci się jakoś strasznie wydłuża. Nie? Tylko powiedzmy bardziej statycznie się poruszasz. Musisz doładować ten, ten swój atak maksymalny, ten najsilniejszy, stojąc de facto w miejscu, ale z kolei zasięg jest wyraźnie większy, nie? Czyli jaki masz, powiedzmy, bliski zasięg, średni i taki najdalszy. Natomiast, wiesz, pod, pod względem walki, no to jakby z jednej strony masz takie gry właśnie jak Elden Ring, gdzie tak naprawdę masz i parowanie, i uniki, i blokowanie i tak jak mówisz, tworzysz postać pod siebie, pod powiedzmy gameplay, który tobie najbardziej odpowiada i tu masz, nie wiem, na o tak samo, nie? to w jakimś sensie to jest, to, jest, to jest podobne, a z drugiej strony masz takie gry jak, nie wiem, Sekiro, które jest oparte wyłącznie na blokowaniu i timingu. Parowanie, tak, tak. I parowaniu, tak? Znaczy właśnie nie blokowaniu, przepraszam, tylko parowaniu. Konkretnie parowaniu, czyli jakby w odpowiednim momencie zbiciu tego ataku przeciwnika i przejściu do kontry. Um, um, nie wiem, jeszcze tam są takie gry jak ten Wolong, który jest też hmm. powiedzmy Czy jakąś powiem, Że właśnie w Rise of the Ronin mi się to podobało, że miałeś te, te, te, te to parowanie. Tak, Rise of the Ronin też jest oparty na parowaniu. Tak naprawdę, ale na ale parowaniu jeśli ci to ci... parowanie nie szło, to tam miałeś jakieś alternatywy i zawsze można było coś zrobić, ale no walki potrafiły to być ja mocno, mocno wymagające. Aczkolwiek ja bym nie powiedział, że Ronin to są, wiesz, to, to była jakaś szczególnie trudna gra. No właśnie, to, jak widzę, jak, że... jak, jak tutaj idziesz, jak burza przez tego Ukonga. Nie, ale Ukonk jest trudniejszy. To jest, to jest, nie... jest oparty na uniku, yy, wyłącznie stary. I, mhm. I na timingu na robieniu tego uniku w odpowiednim momencie. Natomiast wiesz, no, idziesz jak burza, nie wiem, czy idę jak burza, no 40 godzin stary prawie spędziłem, to nie, czy jak burza, po prostu dużo czasu to. No, nie na wiem, moment. znaczy, no doszedłeś do jakiegoś momentu, w którym powiedzmy yy, zatrzymałeś się, ale tak, tak, jak, tak jak śledziłem twoje, twoje właśnie relacje, to, to no, wydawało mi się, że już wcześniej przyjdzie ten moment taki, że gdzieś się odbijesz, że gdzieś się zatrzymasz, że być może cię coś znuży, nie, bo też nie, takie były opinie, że gra jest świetna i tak dalej, ale y, gdzieś za długa albo coś, ale to są ale opinie przytary. stary Lamerów, no y -hmm. przepraszam. No, to są opinie ludzi, którzy nie umieją grać, stary, w, w tego tajne. typu gry. Po prostu to być może nie są gry dla nich, wiesz, bo, bo mi się wydaje, że Wukong to jest gra, która wymaga jednak e, e, nauczenia się tej walki. Trzeba wiedzieć, co się robi. Nie tylko wiedzieć, co robi przeciwnik, ale przede wszystkim wiedzieć, co się robi, no i to wszystko połączyć później w jedną całość, nie? Takim właśnie, no mówię, takim pierwszym sprawdzianem jest ten, ten tygrysi boss, nie? Bo to jest naprawdę stare wyzwanie. I, to, i ja jestem w zdania, że od tego bossa się stare naprawdę dużo ludzi może odbić. Natomiast no. ja generalnie lubię gry, które są takim wyzwaniem, nie? Lubię gry, które, wiesz, tak, ostatnio się nad tym zastanawiam. no dlaczego ja lubię ścigałki torowe, takie jak Forza, Forza Gran Turismo? Ale Forza też. Assetto dlatego, Corsa. że stary. A to Corsa nie, bo ono bardziej wymaga, wiesz, kierownicy tak Ja mi się nie chcę bawić w kierownicę teraz na, na, na konsoli. No ale właśnie dlatego, że te ścigałki polegają na tym, że ty cały czas jeździsz ten sam wyścig, cały czas jedziesz w kółko tą samą trasę i co chwila poprawiasz ten wynik opóźniesz hamowanie, szybciej wychodzisz z zakrętu, lepiej wchodzisz, wiesz, znasz trasę, znasz samochód, wiesz, jak się zachowa i tak dalej. Czy to jest takie samodoskonalenie się. W ogóle, stary, to mi się bardzo podoba w tej grze, w tej, tej polskiej wersji, w angielskiej pewnie też tak jest, ale w polskiej wersji w ogóle ta, ta opcja, gdzie rozwijasz swoją postać się nazywa samodoskonalenie. I tam, stary, możesz <głos> rozwijać te duchy, możesz rozwijać umiejętności swojej postaci, możesz sobie te drzewka, co więcej, stary, wiesz, w Eldenie na przykład, żeby zrobić sobie y, revampa, nie, jakby na nowo przydzielić skillę, no to musisz tam jakieś jajo zdobyć, pójść do tej tam, z tego co pamiętam, do tej babki tej, tej w tej, tej bibliotece, tej lukarni i dopiero wtedy możesz zrobić ewentualnie respeka. A tutaj stary tak nie ma, to w dowolnym momencie stary. Gra ci mówi, proszę bardzo, eksperymentuj, ucz się, rób mhm. co chcesz, graj jak chcesz, stary, pod wieloma względami. No oczywiście nie graj jak chcesz, no, wiesz no, to, to, tak jak w Sekiro, no w Sekiro nie będziesz nagle stary, ciężko zbrojnym rycerzem starczą, nie? Tylko, yy, ale graj jak chcesz, w sensie, że w ramach powiedzmy tej zasadniczej koncepcji mechaniki, która polega na przede wszystkim unikach, zastanów się jak chcesz to zrobić. No i wiesz, i ta gra ma taki niesamowity, wiesz, yy, azjatycki vibe, właśnie tych, tych, tych, tych sztuk walki, gdzie właśnie wow, wow, wow, co, cały czas, wiesz, ja, te takie charakterystyczne... Tak, jak Bruce Lee, stary, właśnie, te, te charakterystyczne odgłosy i jednocześnie właśnie te uniki, tu wyjście, niesamowicie szybka walka. Mi to się bardzo podoba, stary. Mm -hmm. To jest coś, co wiesz, co, co, co, co powoduje, że, yy, że, że w to się chce grać. nie? No i gra jest, wiesz, gra samo, eksplo samo eksplorowanie, stary, łażenie po tych planszach, odkrywanie kolejnych miejsc, odkrywanie questów, stary, tych pobocznych, które, stary, tak jak Weldenie, w Eldenie miałeś takie questy, gdzie grać nic nie mówiła, tylko po prostu w którymś momencie podszedłeś do kogoś, zagadałeś, a potem na przykład spotykałeś jakiegoś bos'a, albo coś ci się otwierało. I to jest tak samo, stare. Z jednej strony, tak? Z jednej strony masz tą fabułę i tak dalej, ale z drugiej strony ile masz, starych takich rzeczy totalnie opcjonalnych, które możesz totalnie zignorować. Ja teraz wróciłem, wiesz, w tym czwartym rozdziale, bo jestem y przy końcu czwartego rozdziału, no i stary... Y Zacząłem już sprawdzać, bo nie mogę ni w ząb przejść tego jednego bossa nie? i zacząłem sprawdzać w, na internecie, jak, to, jak go pokonać. No i tam znalazłem, że żeby go pokonać, musisz odblokować jakiś tam quest poboczny. Odblokowałem ten quest poboczny, znowu gdzieś łaziłem, gdzieś jakimiś korytarzami, nagle jakieś mi się miejsce otworzyło, wiesz, wcześniej do niego trafiłem, ale było puste i tak się zastanawiałem, tu będzie jakiś boss, nie? ale jak go odblokować? Okazało się, że musiałem odblokować to w tym w tym jakimś cyklu, nie? Zrobiłem tam dwóch czy trzech jakichś opcjonalnych bossów i doszedłem do czwartego, który rzekomo ma wydropić przedmiot, który mi pomoże z tym głównym bossem. No ale teraz nie mogę tego przejść bossa, wiesz, no. tego, tego, który ma to wydropić, nie? Więc, a przy okazji jak zacząłem wracać, żeby trochę podgrindować, no to się okazało, ile miejsc starych w tych lokacjach, w których byłem wcześniej, zupełnie pominąłem. Ile miejsc, wiesz, odkryłem z nowymi bossami. Także ta gra jest mega eksploracyjna pod tym względem, wiesz. Na, na pewno dużo bardziej stary niż God of War. God of War, Ragnarok na rok, na przykład, no to wiesz, to to cały czas idziesz do przodu, cały czas gdzieś tam yy, odkrywasz te nowe miejsca, ale jakby grancie cały czas pcha do przodu, cały czas idziesz do przodu. No i A też tutaj, jest bardziej wiesz, mainstreamowa, więc tam, tam, yy, tam nie podchodzisz do, do bossów 400 razy, no chyba, że sobie chcesz takie wyzwanie zbudować yy -y. i, i tak jak było w no pierwszym tak to tak, były walki te walki nie walkirie nie są, stary, i tak nie. dalej, więc jakby można ale to zamknięcie takiej głównej historii jest niemal dla każdego, nie? I to też tak. jest fajne, nie? No bo, wiesz... Znaczy nie, ja tego, ja tego wiesz, żeby było jasne, y -y. ja tego zupełnie nie potępiam. To są po prostu dwie różne gry. Y -y. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko Wukong jest bliżej God of niż Souls'ów. No na pewno przejście Wukonga, no, da ci taki czarny pas, że będziesz mógł się zostawić nawet wyżej niż, niż pewnie z Elden Ringa, nie? bo Elden Ring no, wydaje mi się, nie, że... Nie, chyba nie. Nie mam takiej potrzeby nawet. Znaczy, ja, ja, ja wiem, że na przykład chyba opowiadałem tę historię, że ja, ja tych, te końc, tych dwóch takich końcowych bossów, ja nie, nie będę ich opisywał, nie? w, mhm. w Elden Ringu, za pierwszym razem to, no to sporo czasu mi zajęło. Nie, nie liczyłem, ile nam czy 40 razy, czy 50 razy. Mhm. Ale później robiłem taki motyw, bo zastanawiałem się, czy zrobić platynę, czy nie, a no w końcu tak braku mi tam chyba dwóch trofeów, żeby zrobić platynę, ale w każdym razie to musiałeś kilka zakończeń mieć, nie? tam jakieś opcje. Mhm. Więc brałem z chmury save i podchodziłem. I jak już się nauczyłem po tych 40 razach nie? tych bossów i zrozumiałem to wszystko, to później te 2, 3, trzy, trzy razy, które musiałem tych bossów pokonać na końcu, nie, żeby zrobić jeszcze dodatkowe achievementy, jest właściwie z Marszu. I to jest coś takiego, że ta pamięć mieściowa, jak już coś załapiesz, masz taką satysfakcję, to to jest tak, wiesz, że to nie jest fuksem, wiesz, bo są takie walki z no, bossami, to, to... że wygrywasz fuksem, ale jak już masz tą satysfakcję y, tych, tych zdobytych umiejętności, tylko, że wiesz, tak czasami jest, że w Welderingu y, Verder, y, jest tak, że ten, każdy boss jest trochę inny, więc każdego bossa się jakby inna, musisz uczyć od nowa, no nie? A, a tutaj zastanawiam się, czy, czy ta mnogość tych bossów, nawet jeśli oni są różni, nie powoduje to, że czasami jest tak, że przynajmniej do kilku stosujesz właściwie tę samą taktykę. Yy, wiesz co, no do wszystkich stosujesz tę samą taktykę, bo gra się, wiesz, to jest tak jak Sekiro, no to gra się opiera, yy, znaczy ja nie chcę wychodzić hmm. na jakiegoś eksperta od Sekiro, bo to jest dopiero, dopiero będę grał w Sekiro, ale, ale wiesz, ale jakby gra się opiera na uniku, więc jakby nie masz możliwości grania w, w, wiesz, mm -hmm. jakby w inny sposób, możesz ewentualnie inaczej sobie rozłożyć akcenty i wbrew pozorom stary, to ma znaczenie, bo wiesz, możesz sobie rozłożyć bardziej zbudować. Ja mam teraz builda na y, trafienie krytyczne zrobionego. I co więcej, stary, ja w ogóle nie korzystam z innych postaw poza tą podstawową, nawet tam żadnego punktu nie zmarnowałem, stary. Także ja nawet nie mogę się przełączyć na te postawy. Oh bo ja gram całkowicie, wiesz, całkowicie się sobie jakby sfokusowałem na, na, na konkretnym stylu gry, który mi, który mi odpowiada yy. i może, wiesz, no może to jest jakiś tam błąd, nie, bo na początku zwłaszcza jak jeszcze nie wiedziałem za bardzo jak, jak to się, yy, z czym to się je no to wtedy sobie, wiesz, tam tu sobie punkcik dodałem do, yy, nie wiem, tej postawy tu punkcik do tej postawy, tu trochę sobie duchy rozwinąłem i tak dalej, ale potem zacząłem zauważać, że tak naprawdę wiesz, rozrzuciłem sobie te punkty i w żadnej dziedzinie nie jestem dobry i zacząłem się jakby fokusować i sobie wymyśliłem, że sfokusuję się na tym konkretnym stylu gry, a resztę będę traktował jako jakieś tam dodatki opcjonalne. Wiesz, ale tu jest zaskakująco dużo rzeczy, stare, bo tu możesz przywoływać te duchy, gdzieś się zamieniasz po prostu w... i tego, stary, jest odgroma. Tam jest chyba 56 w ogóle duchów, których możesz aktywować dwoma triggerami. Możesz, masz postawę... taką. to jako... jest pomocniczy duchowie, tak, że... W... Tak, znaczy nie, to jakby albo ty się w nich zamieniasz, albo na, na przykład ja, ja korzystam z tego, w ogóle ja korzystam cały czas z ducha, którego sobie upgrade'owałem na maksa, który, który jest na początku pierwszym opcjonalnym bossem w grze. I to jest też jeden z takich pierwszych bossów, który cię uczy, zrób unik, wycofaj się, nie idź na rympał, nie wal, ty, bo tam wiesz, też się strasznie mi się z tego śmiać chcę, stary, jak szukałem informacji i tam ktoś pisał, beznadziejna gra w tej grze podstawowe kompo to jest trzy razy kwadrat na padzie. No tak, to jest podstawowe kombo, tylko co z tego? No tak, To gier tak jest. Stary, to nie jest tak, że jak ty klikniesz to podstawowe kombo, to nie wiem, ogłuszasz przeciwnika i wygrywasz walkę, stary. Ty musisz zrobić uniki, co więcej, potem masz skile, które na przykład powodują, że możesz zrobić, zacząć to combo, zrobić unik, kombo się nie przerywa i możesz je dalej kontynuować. Ale oczywiście, jak dostaniesz w łeb, no to niestety się, że tak powiem, zeruje, nie? Więc tam jest dużo starych smaczków, dużo niuansów. Szczerze powiedziawszy, stary... Ale nie y... mam elementu multiplayera, nie? Że w sensie, nie, że nie, nie może w ogóle do siebie dołączyć. Znaczy, nie. Ja przynajmniej po 40 prawie godzinach nie, nie, nie spotkałem. Nie, nie, nic takiego nie ma. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć jedną że stary. Dwie tak naprawdę. Kwestia dźwięku. Stary jest po prostu genialnie zrealizowany dźwięk w tej grze. Nie wiem, czy to jest kwestia Unreal'a, czy to jest po prostu kwestia produkcji. Stary, no po Klimat w ogóle tego dźwięku, wiesz, tego, jak, ale w ogóle też jakości tego, wiesz, tego, co słyszysz, tych odgłosów, walki, tego wszystkiego, tych brzdęków i tak dalej, to jest po prostu next level. A druga rzecz, stary, to jest sama grafika, sama oprawa graficzna. Ja wiem, że teraz jest, wiesz, wielka dyskusja, że dlaczego ta gra nie wyjdzie na, tam na serię z Esie, no i tam są jakieś plotki, że niby niby nie umieją programować, niby nie wiedzą, być bo może tam za ten, bo mało pamięci, tak. Na... Tak, bo tam jakieś za mało pamięci i tak dalej. Wiesz, być może, bo to jest gra, która faktycznie yy, nawet na PlayStation 5 Pro yy, ja gram w trybie 40 klatek, gdzie jest po prostu 120 Hz, 40 klatek na sekundę stary jest ultra płynnie. Yy, natomiast rzeczywiście jedyna taka zauważalna rzecz, która jest słaba, yy, to są kwestie cieni. Czyli Mniej więcej na 10 metrów do przodu te cienie są zajebiste, ale później Aha. się rozmywają, nie? później się stają takie i rzeczywiście jak biegasz tą postacią, to faktycznie widzisz. Ale poza tym sama stary oprawa graficzna, pewnie ty na swoim wypasionym PC-cie mógłbyś mieć jeszcze okay. lepszą, yy, to stary sama oprawa graficzna, nie wiem, stary Unreal Engine 5 ma zajebistą reklamę, bo wiesz, yy, Hellblade 2 no to umówmy się, taki walking sim, Tam nic nie ma, stary. Tam nie ma no tak, ani mechaniki. Tak, ściany pomalowane w Islandii. Dokładnie, ściany pomalowane w Islandię, jakiś, wiesz, to równie dobrze mogą być statyczne obrazki. Eee, a tutaj masz tak, animacja postaci. Stary, to, to jest też bardzo specyficzna rzecz, bo, bo nie ma takiej animacji w Eldenie. Nie ma takiej animacji, stary, w Rise of the Ronin. To jest taki Rise of the Ronin podniesiony do poziomu master, stary. Pod, pod względem graficznym i pod względem takim, takiego feelingu, nie? Stary, no naprawdę, masz taki feeling, jakbyś się poruszał mega zwinną małpą, mega responsywną. Kurde, no... Ja wiem, że ja... To gra roku, stary, no. Gra roku, nie, ale nie oczywiście, no, no, no. Ale powiem a propos <grym tego <grym> Alien Engine 5, yy, no, skończyłem Stokera, bardzo mi się podobał właśnie ten klimat, <grym> jaki, wiesz, tworzy ta, ta, ta flora, te, ten, ten, ten świat, no nie? z tymi efektami pogodowymi i tak dalej, to wszystko potęguje. I teraz gram w tego wspomnianego wcześniej Far Cry'a 4, który nie jest brzydką grą, ale jednak jest taka różnica, wiesz, że już widzisz, że to są, to są gry z różnych generacji. Że to jest... Znaczy wiesz, no, to, to, to jest tak samo jak z Indiana Jones'em. Nie? Ja gram w Indiana Jones'ie na GeForce Now, na, na full wypas, na, na wszystkich możliwych paskach przeniesionych na ultra i wiesz, i, i to wygląda super, tylko znowu, Przyglądasz się, stary, zamkniętej przestrzeni w jakiejś jaskini, gdzie pada światło, które się zajebiście rozkłada i tak dalej. A w łukongu, stary, masz żywe otoczenie, masz faunę, florę, która się gdzieś tam, wiesz, rusza, jak ty przechodzisz i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jakby zupełnie inne doświadczenie. Oczywiście są niewidzialne ściany. I czasami są w takich jakichś dziwnych miejscach, że masz wrażenie, że mógłbyś dalej pójść, ale jest niewidzialna ściana. Ale to jest takie, wiesz, taka, taka mała ryska. Finalnie koniec końców stary yy, Ja cały polska. czas czekam na, na, na promocję na PC. Wiesz, bo yy, kwestia była taka, że ja, yy, niestety, moja karta jest no. yy, o, model za nisko żeby wtedy, kiedy ją kupowałem, załapała się na darmowy tam kod, nie wtedy to było, albo nawet Star Wars Outlaws jeszcze, ale wiem, że po prostu jest tak, że producenci kart graficznych dorzucają gry do kart, yy, mm -hmm. do tego, nie? I no ja nie, nie, nie kupowałem żadnego klucza i tak dalej, ale czekam na jakąś promocję na Steamie, czy coś takiego i ta gra jeszcze, przynajmniej ja do tej pory nie widziałem, żeby choćby miała minus 10% zniżki. Oni wiedzą i traktują tą grę niemal jak, jak Nintendo traktuje swoje gry że oni jej nie przeceniają, bo nie muszą. To jest gra, znaczy, która nie, się sprzedała. nie muszą stare, bo to jest, to jest stare... Tak, znaczy, ja patrzę, ile jest recenzji na, na, na Steamie i recenzji na Steamie jest ponad 800 tysięcy. I wszystkie są... E, Ale to Chińczycy pozytywne. No tak na pewno, nie? Jak wchodzę, tylko właśnie są ci tacy wyedukowani lepiej, znaczy w sensie, że znają świetnie angielski i na, na, na złość piszą po angielsku te recenzje, nie? No. Ale na pewno jak się tylko przejdzie na drugą stronę, to już tam są same krzaczki. Ale generalnie jest tak, że po prostu to jest mega popularna gra. Ja bym chciał, żeby oni pokazali taką prawdziwą sprzedaż, żeby pokazać, że zobaczcie, drwicie, że tyle się sprzedało, ale tak naprawdę zobaczcie, Zachód kupił 10 milionów kopii tej gry, czy coś takiego, nie? Nie, ale czy... stary, wiesz abstrahując, wiesz, abstrahując od tych dyskusji, stary, to jest naprawdę świetna gra. To jest naprawdę, stary, jedna z najlepszych gier, które wyszły w zeszłym roku. To jest... Mhm. Y, a zwłaszcza dla kogoś, kto... Y, wiadomo, no wiesz, no... Lubi Slashery, y, lubi y, Lubi AAA-e. Bo stary, ta gra ma wszystko, stary. Ma walor produkcyjny, ma Unreal Engine 5. Ja pamiętam, że ona mi się w głowie sklejała zawsze z Wolongiem y, od Team Ninja. Bo ja bardzo... W sumie... Te, też o tym rozmawialiśmy. Ja, ja w sumie najbardziej chyba lubię te solsy od Team Ninja, bo wydaje mi się... Teraz zacząłem też grać w międzyczasie w nio bo wydaje mi się, stary, że Team Ninja jest taki bardziej hardkorowo nastawiony na zręcznościowy element. Na taki, wiesz, na taki aspekt, yy, no, którego nie ma, w, moim zdaniem, w Soulsach, nie? Że, że jednak Team Ninja to jest, wiesz, Ninja Gaiden. To są takie gry, gdzie, gdzie tak naprawdę one są z pogranicza, wiesz, mordobicia, a... a, a tak, jakby um... trochę z mniej fizyki na, na, na... i jest bardziej dynamiczne, że te ruchy są takie bardziej ta, rwane, bo, ta. bo, bo jest szybsza, tak. No i właśnie, as, tylko wiesz, tylko w przypadku yy, Black Wukong to jest tak, że z jednej strony walka jest super dynamiczna, ale stare, te, te wszystkie ruchy, to jak one są sklejone, ta jakość tej animacji, zobaczysz, stary, jak w to zagrasz. To, to, to nie jest stary Rise of the Ronin, gdzie jest świetną grą, ma świetną walkę i, i świetną mechanikę walki, ale jednak masz takie wrażenie, że to jest, to jest takie growe trochę, nie? że to jest takie... Yy, a tutaj masz wrażenie, że to jest naturalne. To jest bardzo no. ciekawe, wiesz, wydaje mi się, yy, cecha mnie charakterystyczna tej gry. Zacząłem sobie tak szybko googlać, bo aż mnie zaciekawiło, ile się sprzedało tych Wukongów, nie? No. I wygląda na to, że tylko na Steamie ta gra zarobiła 800. Znaczy, zarobiła na zasadzie takiej, że przychód, nie? Jeszcze mhm. bez, bez podatku, bez odliczenia tych kosztów, yy, yy, nie wiem, odliczenia no nie zysk, platformy i tak dalej. O? Tak, Nie takiego czystego zysku, ale 850 milionów tylko na Steamie. Jenów. Nie, dolarów. <laughs> nie, tak by było. nie, dolarów amerykańskich. I to się przekłada na jakieś prawie 18 milionów kopii sprzedanych na Steamie. Tak, no ale to jest tak stary, ale. Mi, ja ci powiem ja, stary, to, to jest niewyobrażalne, nie nie to, to ale to wchodzi do, na poziom jednej z najbardziej popularnych gier czasów, jeśli chodzi o sprzedaż, bo nie mówię o darmowych grach, czy o takich mniejszych mm -hmm. grach, tylko ja mówię o grach, które kupujesz za pełną cenę. Ta gra prawdopodobnie nie ma żadnych płatnych DLC. Tak mi się wydaje, że jeszcze chyba nic nie powstało. Znaczy tam, bo ja kupiłem, się ja kupiłem, słuchaj, zwykłą wersję, yy, która normalnie kosztuje 299 na PlayStation, natomiast ja miałem jakiś tam kod rabatowy nie kot robotowy, tylko z tego tam PlayStation Stars miałem 50 zł, więc wyszło mi 249 do zapłaty. Natomiast tam jest wersja jakaś deluxe, która niby ma jakieś tam... Ale w rzeczywiście jako takiego season passa czy jakiejś DLC nie ma. Ale wiesz, może będzie, może będzie jakiś dodatek. Mhm. Podróż mhm. na wschód teraz. Tak. I wiesz, najpierw, że te dane, które tutaj w ogóle przedstawiam, to one mogą być jakieś wiesz, stare. Bo to są jakieś informacje sprzed... Yy, z tamtego roku. To wiesz, to to może być jeszcze więcej. To, to, nie, czy... to, to, to, to nawet teraz, jak sobie myślę, bo to wiesz, niby robi wrażenie, że 18 milionów, ale teraz jak tak patrzę, że ten news jest z tamtego roku i to jeszcze gdzieś yy, mógł być z września, no to stary, no to... To ja nie wiem. To, jest, to, to są liczby takie bardziej pod GTA podchodzące niż, niż pod jakiś tytuł nawet... Właśnie awansowałem Myth Wukong o jedno miejsce na moim podsumowaniu. Hmm. No, to, no to będzie ciekawie. E, Nie, ja... bo to jest stary, mhm. naprawdę, to jest, to jest naprawdę świetna gra. Mhm. Naprawdę świetna gra. Jeśli ktoś chce mieć grę, która... Tylko ona jest, kurde, tylko ona jest trudna, stary, momentami. Bywa trudna. No tak. I, I wiesz, i to może... To... Także yy, mówię, kup na płycie, stary, chociaż nie, bo ty, nie no, jak chciałeś platynę zrobić w Eldenie, to moim zdaniem... Ale nie ma. Bloodbuck chyba nie wyszedł w ogóle fizycznie. Nie? Na PlayStation. Nie, nie, nie. Właśnie na to prawda? jest ciekawe, że ta gra to jest czysty zysk, bo wyszła tylko w wersji cyfrowej na PC-ty i na, na PlayStation 5, z tego co widzę, i yy, no i po prostu sprzedała się w, w niebotycznej liczbie sztuk i to jest yes. nie no jest w pudełku wersja pudełkowa jest no, no to może ja znowu rozsiwam e, fake newsy chyba że tam nie ma płyty w środku tylko jest klucz ale nie wydaje mi no, się no wiesz co to jest ciekawe bo ja ale powiem gdzieś, stary, tak. Się tego tak nie biorę, żałuję że ani złotówki w, w sklepie ty który... mhm. no nie powinienem, no już nie bo ci dała dużo radości bardzo bo? stary. 40 godzin stary. Wreszcie, jak do ciebie żona mówi, ty moja małpony, no nie? No to wiadomo, że nie chodzi o włosioną <grym klatę, <grym tylko... <grym <grym tylko twoje umiejętności wywijania kijem, nie? Ale... <grym> Ale bohater stary jest super, szczerze powiedziawszy. No bo to jest, to jest tak ciekawe, ja w ogóle sobie też otworzyłem streszczenie takie, takie, taki krótki opis, no nie? W, w kilka kapitach historii yy, tej, tej podróży na zachód i nic z niej nie zrozumiałem. W tym sensie, że zrodzony z kamienia jakieś magiczne moce podróżował gdzieś pod kamieniem Ale tam jest stary moment, lat. motyw taki, w, wydaje mi się, nie pamiętam czy w drugim, czy w trzecim rozdziale, jaką faktycznie z kamienia wyłazi. No bo to jest Ziesz. wszystko. To jest prawdopodobnie jedna z najlepszych. To jest tak samo najlepszych... jak Elden Ring, tylko wiesz, tylko Elden Ring wszyscy, o oh, wow, George Martin, wow, zajebiście. A tu jest po prostu, wiesz, wyjęte z tych wierzeń i przekonań i mitologii takiej buddyjskiej, no. No tak, tak, tak. I pewnie bardziej spójne niż ta historia w Elden Ringu, nie? Ale As, nie chcę... może. No. no nic, no to już, no to, no to mamy to, no mamy to, tak, widzę, że jest Deluxe Edition, e, tylko muszę sprawdzić, czy to jest Okay. A, okej. Okay. The physical, oh, physical edition will... Okej, okay. czyli jest fizyczna wersja, która ma jakiś kod, który daje jakieś bajerki, jakieś dodatkowe bronie, czy, czy, czy kosmetyczne rzeczy, nie? Iż. Ja tam miałem stary od początku jakiś taki dziwny y, pancerz, taki jakiś taki smoczy. Mhm. I, I to też jest A taka ciekawostka... A z brązu y, Tom. Ki, jakąś taką maczywę. Możliwe, stary, tylko chodzi o to, że wiesz, że w tej grze jakby nie możesz po prostu zdjąć hełmu. W sensie mm -hmm. możesz wyłączyć widoczność hełmu, ale nie możesz zdjąć. Jeśli masz tylko jeden hełm i go założyłeś, no to niestety go założyłeś. Aha. To możesz go zastąpić i ja no to mnie wkurzało na początku, nie bo ja cały czas latałem z jakimś takim kaskiem wyglądającym jak smok. No ale widzę, że ten łuk jest wysprzedany w ogóle w całej Całej Landy w sklepie to chyba na miejscu, tylko w, w, w dwóch, dwóch lokacjach sieciówki tego sklepu zabawkarskiego, który sprzedaje gry. Nie no stary, powiem ci tak, yes. zrób przysługę sobie i swoim użytkownikom. Ja nie twierdzę, że to jest gra, y, którą ty akurat postawisz wyżej niż Indiana Jones, ale moim zdaniem y, przed tym odcinkiem podsumowującym musisz w to zagrać. No chyba tak zrobię. No. Tak Bo zrobię. to jest stary naprawdę, po pierwsze warto, po drugie, no jak kupisz na płycie, to sprzedasz, a po trzecie, ja jestem niemal pewny, że tobie się spodoba. No może ktoś kupił ostatnią kartę graficzną i nie chce tego u grać, bo wie, że ten, to nie podeślę kod albo... Ty. Nie, no ja czekam cały czas na tą promocję, bo po prostu yy, kupiłem parę gier w tym, w tym roku właśnie za pełną cenę. no, no ty kupujesz te i to, jest, takie. I to jest na Steamie takie bolesne, nie? bo na przykład na, na tych innych e, gogach, to, to na te gry starsze, to no stop są jakieś promocje. A na te nowe, no jest tak, z tym jest różnie. No ale no, ślicznie wygląda. Tylko ja się obawiam, że ja nie mam tych, e, tak, takich umiejętności jak ty. Jak... E, nie no, jak, stary, jak, ale ty, ja się ty, ty, ty, to, ty skończyłeś... Ja... Stary, ty skończyłeś Eldena, ja nie skończyłem Eldena. No tak, ale czuję, Masz że Masz większe umiejętności, że, że, stary. Że ja jestem zaledwie jakimś tutaj hostaplerem. Nie, mi się wydaje, że ty, że ty po prostu... E, ty byś prawdopodobnie, gdybyś e, e, się z, e, zawziął, to byś skończył Eldena. Tylko ty cały czas smakowałeś te różne buildy. Ja pamiętam, że przeszedłeś Nie. jedną trzecią gry, a, mówię, a jednak zagram tą postacią. I znowu. Nie, tylko I od... mnie w jest stary, ja, ja, my, ja wiem, co mnie odrzuciło, stary. I, i to jest taka, myślę, takie, to, by, to będzie takie podsumowanie. Elden jest jednak horrorowy do pewnego stopnia. Tam jednak są takie motywy, wiesz, że tutaj cię straszy, tu ciemno, tu coś, tu tam wyjdzie ta muzyka, ten klimat taki niepokojący i tak dalej. Wukong to jest jak, jak sifu, stary. I to są mhm. takie gry, gdzie nie ma takich elementów creepy, gdzie ja mogę się skupić wyłącznie na masterowaniu, stary. I ja w takich grach rzeczywiście rozkwitam. Mhm. No ale powiem ci jedną rzecz właśnie, że ten, że jako fan planety małp, no to jestem pod wrażeniem, jak dobrze wygląda ta postać. Więc... No a stary wygląda super. Znaczy w ogóle, wiesz, sam zabieg, że ta postać jest małpą stary latającą. To... Mhm. No to faktycznie. No to mnie przekonałeś w takim razie. Będzie trzeba się tym zainteresować do, do czasu pojawienia się naszego podsumowania roku 2020. nie, po, stary, nie pożałujesz. Nie pożałujesz, naprawdę. Jeżeli, jeżeli lubisz Ragnarok, jeżeli lubisz gry, te, takie slashery akcji, stare, to nie jest, mówię, to nie są soulsy, to nie jest gra, która cię będzie karała za to, że zginąłeś, stary. Oczywiście bosowie są wymagający ale sama gra stary, sama eksploracja, samo łażenie, zajebiste. Mhm. No, to, no to mamy to. Mamy to już. No to nie zrobimy tego podsumowania, jak to się mówi, yy, znaczy końcika kulturalnego, ale obejrzałem nie, nie, film nie, nie. Kolory Zła Czerwony, film, który, tak. który polecałeś. I Heretyk. Heretyk to jakiś inny film. No, nie pamiętasz? Pisałem ci. Z no to tym, muszę z sprawdzić. No to, to muszę sprawdzić, to muszę sprawdzić. No bo jeszcze Byłem obejrzałem egzorcystę z Papierza, to polecał... Yy, Ale obejrzałeś trafie. tego, yy, te trzy kolory z czerwone? Znaczy, Tam, nie, kolory, kolory z, zła, zła czerwony, tak, obejrzałem. Trzy kolory czerwone. Tak. I miałem takie Ale wrażenie, ob... że to jest taki typowy film, w którym yy, cała sprawa Ale się obejrzałeś? prowadzi... Tak, prowadzi się wokół jednego śledztwa, no. A i tak na no. końcu później się okazuje, że Królik jest z kapelusza wyciągnięty. Mimo, że to ma jakiś tam sens, nie? Ale, ale dobrze się ogląda. To jest do, to takie dobre kino gatunkowe. No to, nie, no to dobre słuchaj, kino. to pogadamy o tym na następnym podcaście ze spoilerami. Tak, tak. Słuchacze, zadanie no Ja uważam, że to był spoko film. Na Netflixie kolory zła czerwony. Tak. Na pewno. Dobrze. Dziękuję ci już w takim razie za, za rozmowę, za polecenie Ukonga, za rekomendacje planszówkowe, no i... Słyszymy się za tydzień. Cześć. Dzięki. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.